Godzina 10. Hallelujah. Wiecie, faceci, że jesteście naprawdę zwariowani. Tak jedynie mogę to określić. Nazywam się Frances Hunter i mówię do was ze szkoły usługiwania gdzie mamy bez wątpienia najbardziej podekscytowanych studentów na świecie. Amen. Więc jesteście, tak. Mówię wam. Ja się już zaczęłam modlić, aby Bóg pozwolił nam więcej siedzieć w domu, byśmy częściej mogli być z wami tutaj. Bo naprawdę lubię przebywać wśród was. Po prostu lubię. No dobrze. Dzisiaj, gdy będziemy kończyć ostatnią godzinę seminarium o uzdrawianiu, wnikniemy w głębie tematu i omówimy szczegóły z 18 rozdziału książki, jak uzdrawiać chorych. Jest tam mowa o wyrównywaniu nóg i rąk. Dlaczego nad tym się zatrzymamy? Bo coraz to więcej uzdrowień ludzi doznaje właśnie w taki sposób. Chcę się teraz czymś z Wami podzielić, bo to może się Wam przydarzyć. Gdy po raz pierwszy widziałam nogi i ręce rosnące, to po prostu mnie zamurowało. Czy mieliście podobne przeżycie? Wyglądało to na kawał. Ale zrobiłam to. Niech was Bóg błogosławi. Chwała Bogu. Mówię wam, jeśliby człowiek, który nakazywał rosnąć nogą czy ręką, mógł odczytać me my myśli, byłby absolutnie zaskoczony, bo myślałam tak sobie, to niemożliwe, to niemożliwe, myślałam. Nie każdy przecież ma krótszą nogę, nie każdy ma krótszą rękę. I wydawało mi się, wiecie, on miał małą miarkę z sobą taką do wyciągania, metr, który wyciągasz, wiecie, o czym mówię. I on mierzył. I gdy była o 1,4 cala za krótka, czy 1,8 cala, myślałam sobie, co to za różnica, żeby ci to przeszkadzało w życiu. Ale uświadomiłam sobie, jak ważnym jest to dla naszego kośćca. Może być tylko jedna ósma cala różnicy, a ta będzie powodować bóle w krzyżu, nie do zniesienia. Był taki brat, który uzdrawiał. I ja myślałam, udaje, udaje, udaję, udaje, udaje. Udaję. Ale Bóg ma piękny sposób na podanie ci do zjedzenia Twoich własnych słów. Innym znów razem, niecały miesiąc temu, gdy widziałam go, a było to w Abilene, Texas, Potem widziałam go w Houston, Texas, a Charles i ja siedzieliśmy na podium razem z nim. Pomyślałam sobie, o nie, o nie. Pierwszą osobą, którą wywołał z audytorium tego dnia była kobieta, której jedno ramię było o trzy cale krótsze. A kiedy on trzymał jej ręce, to ręce jej sięgały mi prawie pod nos. Nie wiem, czy w tym czasie on miał słowo wiedzy o tym, że ja jestem sceptykiem, ponieważ te ręce miałam dosłownie pod nosem. Nie mogłam przegapić tego, co się tam działo. Widziałam, jak to jedno ramię urosło. Pomyślałam... Nigdy już nie będę wątpić. Widzicie, myślę, że coś takiego może się przydarzyć każdemu z nas. A oto dlaczego mówię tak do was, ponieważ będziecie mieli do czynienia z ludźmi, którzy mówią, nie wierzę w to, myślę, że tylko poruszasz trochę ramionami dookoła lub myślę, że tylko kołyszysz nogami. Po raz pierwszy widziałam kogoś trzymającego parę nóg i myślałam, oni przecież poruszają tymi nogami, nic przecież nie robią, trzymają tylko swoje ręce na nogach i po prostu poruszają nimi i jednocześnie próbują mi wmówić, że nogi rosną. Wkrótce potem byliśmy w Pensylwanii i udaliśmy się do doktora Jack Herda, który jest chiropraktą, człowiek napełniony duchem świętym. On to właśnie wypowiedział stwierdzenie, które mnie przekonało, dlaczego tak wiele ludzi ma krótsze ręce czy nogi. Dlatego, że 80-85% światowej populacji ma problemy z kręgosłupem. Popatrzmy na siebie. Jak wiele z Was ma problemy z kręgosłupem? Podnieście ręce do góry. Procentowo zgadza się. 80-85% ma problemy z kręgosłupem. Pozwólcie, że zadam pytanie. Jak wielu z Was było u chiroprakty? Podnieście swoje ręce. Widzicie, prawie każdy, kto ma problemy z kręgosłupem, ostatecznie korzysta z usług chiroprakty. Myślę, że to była bardzo dobra uwaga, którą podał dr Hertz, że 80 do 85% populacji ludzkiej ma problemy z kręgosłupem. To bardzo łatwo zrozumieć, jeśli rozumiesz zasady działania kręgosłupa. Charles, Charles, dlaczego nie podejdziesz tutaj na chwilę i nie powiesz im o zasadach działania kręgosłupa, ponieważ myślę, że to pomoże mi zrozumieć, co się dzieje, bo przecież tak wielu ludzi ma problemy z krzyżem. Aleluja. Ilu z Was widziało zdjęcie kręgosłupa? On się w ten sposób wykrzywia? Co się tam dzieje w kręgosłupie? Jest miejscem przejścia nerwów do całego ciała. Twój mózg jest systemem nerwowym, kontrolującym całe ciało przez nerwy. Mięśnie przeważają w tym ciele i naturalnie układ kosny i inne rzeczy, ale jeśli byś nie miał mięśni, nie mógłbyś się ruszać. Więc nerwy przechodzą przez kręgosłup. A kręgosłup składa się z kręgów, małych kosteczek, które w większości mają zdolność zginania dzięki poduszeczkom, między nimi zwanymi dyskami. Te zezwalają Twoim kościom, by się zginać i prostować. I te dyski mają małe otworki, szczelinki w kręgach, w pobliżu dysku, w których znajdują się setki tysięcy przewodów, jak nam to mówiono, zwanymi nerwami, które rozchodzą się w każdym kręgu wzdłuż kręgosłupa po różnych częściach ciała, dając impulsy nerwu. Jeśli na przykład nerw kontrolujący Twój palec daje polecenie, palczy, zgnij się to on zaczyna się zginać. Dlaczego? Dlatego, że on jest posłuszny z nerwą, które mu nakazują. Ale jeśli Twój kręgosłup w jakiś sposób został naruszony i nerwy też, a może całe związki nerwów, setki nerwów, wtedy mogą być przygniecione czy ściśnięte. Nawet w taki sposób mocno się śnięte. Nawet wtedy, gdy się martwisz, jesteś spięty. Lekarze mi pokazywali, że wtedy zaplątujesz nerwy w części szyjnej, które powodują, kontrolują mięśnie. Chiroprakci, lekarze mogą je zluzować. Lekarstwa i inne rzeczy, gdy uda się zrelaksować nerwy, zaczynają działać w różnoraki sposób. Naruszają, naruszenie kręgosłupa narusza nerwy. Niektóre choroby naruszają nerwy. Ale cokolwiek by to nie było, co naruszy jakieś czy wszystkie nerwy, to wtedy część, względnie nie całe ciało może nie funkcjonować. Czyli ciało może być w całości, czy częściowo niewładne. Opowiemy Wam, jakie różne rzeczy wtedy się wydarzają. To jest bardzo ciekawe, bo prawdopodobnie Powodują około 70%, ale to jest nasze przypuszczenie, a nie lekarzy, 70% wszystkich chorób i niemocy, z którymi się spotykamy w naszej usłudze spowodowane są przez to. To sprawa naruszonego kręgosłupa, czy nerwów uciśniętych, czy zgiętych, czy tym podobnym. Pozwólcie, że opowiem wam historię o tym, co się nam przydarzyło pewnego razu w stanie Oregon. Ja wtedy byłam obdarowana słowem wiedzy i zwróciłam się w stronę balkonu i powiedziałam, tam siedzi ktoś, kto ma spłaszczone trzy dyski w kręgosłupie, a Bóg w tej chwili daje ci trzy nowe dyski. A był tam pewien cowboy. Lubię coś takiego. Ludzie ciągną innych na nabożeństwa uzdrowieńcze i ci, którzy zostali przyprowadzeni, zwykle przeżywają te wspaniałe cuda. I ten człowiek został przyprowadzony na uzdrowieńcze nabożeństwo i przyznał się, że bał się powstać. Powiedziałam, wstań teraz w imieniu Jezusa. On powiedział, że bał się nie powstać, ale kiedy wstał, poczuł jakby gorący pogrzebacz dotknął cały jego kręgosłup. To był zawodowy kowboj, który robi to dla pieniędzy. Przez całe lata musiał nosić gorset. Metalowy gorset, gdy jeździł, ponieważ miał uszkodzone trzy dyski w dolnej części kręgosłupa. Bóg uzdrowił go całkowicie, tak że nigdy więcej nie musiał już nosić żadnego metalu. Całkowicie został uzdrowiony mocą Bożą. Bóg jest zdolny uczynić nowe dyski, czy też włożyć nowe części do Twojego ciała. Człowiek ten poszedł do domu tego wieczoru. On był luteraninem. On powiedział, że tego wieczoru po raz pierwszy oglądał działanie mocy Bożej w całym swoim życiu. Był tak bardzo podniecony, że nie mógł spać. Pomyślał więc, dobra, przeczytam Biblię. A więc wziął Biblię, ale nie mógł się, nie mógł nic zobaczyć w niej. Powiedział, o Panie, przecież nie uzdrowiłeś moich pleców po to, aby uczynić mnie ślepym. To jest dobra teologia, nieprawdaż? Dobrze, powiedział. Nie uzdrowiłeś moich pleców po to, aby uczynić mnie ślepym. Zdjął więc okulary, bo myślał, że może są bardzo brudne. A kiedy zdjął okulary, powiedział, że słowa z Biblii jakby wyskoczyły mu naprzeciw. I zdał sobie wtedy sprawę z tego, że dokonały się dwa oddzielne donośne uzdrowienia. Jego krzyż został uzdrowiony, a także wzrok odzyskał. Od 31 lat nosił okulary, a od tego cudownego dnia już nigdy więcej nie musiał ich nosić. Nigdy więcej okularów nie założył. Charles i ja pomyśleliśmy o tej samej rzeczy. Pomyśleliśmy to naprawdę dobre, ponieważ nie tylko Bóg uzdrowił jego krzyż, odnośnie którego miałam słowo wiedzy, ale nie miałam słowa wiedzy odnośnie oczu, a Bóg uzdrowił jego oczy w tym samym czasie. Byliśmy w Kanadzie i tam miałam możliwość rozmawiać z okulistą. Tam mieliśmy nabożeństwo, na którym odrastały ręce i nogi i ten lekarz powiedział coś ciekawego. On powiedział, jeśli mogą odrosnąć ramiona i nogi, to dlaczego nie mogą powstać mięśnie oczne? Zapytałam. Czy to by się przydało do czegoś? On powiedział, w większości problemów ocznych i w większości ludzie, którzy noszą okulary lub szkła kontaktowe, mają różnej długości mięśnie oczne. Nagle otworzyło się przed nami nowe pole działania. Patrząc wstecz na Ralfa McRae zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to nerwy kontrolują nasze oczy. Widzicie, gdy dojdziemy do szczytu kręgosłupa, to te na górze kontrolują te, a te tutaj kontrolują tę część i jeszcze niższą część kręgosłupa jest kontrolowana przez tą. Tak więc zastanawialiśmy się, czy jest między nimi jakiś związek. Zaraz potem byliśmy w telewizji. Myśleliśmy, spróbujemy jako eksperyment i zobaczymy, co się wydarzy. Tak więc poprosiliśmy, aby wszyscy powstali, kończyny wydłużały się, rozkazywaliśmy mięśniom, aby się dopasowały, mówiliśmy im, aby sprawdzili przez pięć minut swoje oczy, a potem zgłosili to do nas rozdzwoniły się telefony. Pierwszym, który był tak podniecony, był mężczyzna. Czy ślepy na dwoje oczu, Charles? Bo ja zapomniałam. Ślepy na jedno oko. A kiedy rozkazaliśmy tym mięśniom, aby się dostosowały, mięsień dostosował się i odzyskał wzrok w swym ślepym oku. A potem zadzwoniła inna osoba, zanim program poszedł w eter, ponieważ nie pomyśleliśmy o tym, że do końca programu będziemy. Oczy wielu ludzi zostały uzdrowione. Na jednym z nabożeństw uzdrowieńczych, może pamiętacie kapitana Panam, który oglądał powtórzenie tego programu na Florydzie, e, miesiąc po tym, jak to było pokazane. I on był zupełnie uzdrowiony. Kiedy powiedziałam wstań, on wstał i wyciągnął swą rękę do przodu i został zupełnie uzdrowiony. Tak więc od tego czasu mamy wysoki procent uzdrowień, problemów ocznych. Chcę Wam coś jeszcze opowiedzieć. Ludzie z problemami ocznymi są rzadziej uzdrawiani niż ci, którzy są chorzy na inne choroby. Charles zastanawiał się nad tym pewnego dnia, ponieważ często ludzie przychodzą do nas i mówią, jak to jest możliwe, że tak wiele ludzi wierzących nosi okulary. Czy zauważyłeś, jak wiele osób nosi kontaktówki czy okulary? Oczywiście nie możesz powiedzieć, czy oni noszą kontaktówki. Dobrze, zobaczmy tutaj, kto spośród Was nosi okulary lub kontaktówki. Widzicie, całkiem spora liczba osób nosi okulary lub kontaktówki. Mel Tari, który napisał książkę, jak potężny wiatr z Indonezji. Pamiętasz, jak oni chodzili po wodzie? Kiedy on przyszedł do naszego domu, Charles zapytał, czy oni ciągle praktykują chodzenie po wodzie w Indonezji? A on powiedział, nie. Charles, dlaczego nie? On znowu odpowiedział, oni nie potrzebują, oni już mają most nad rzeką. Dobrze. Dlaczego tak wiele chrześcijan nosi okulary? Dlatego, że to tak łatwym jest, aby pójść do lekarza. Wiecie, kiedy jesteśmy dziećmi, sprawdza się nam wzrok i odkrywa, że wiele małych dzieci zaczyna nosić okulary już zanim rozpoczną szkołę średnią. Wiele osób nosi okulary, ponieważ to tak łatwo zwrócić się do okulisty i otrzymać okulary. Ludzie często mówią do mnie. Jesteś w usłudze uzdrowieńczej. Jak to jest, że nosisz okulary? A ja jestem uczciwa, mówię, abym mogła dobrze widzieć. Nie widzę lepszej przyczyny, dla której mogłabym nosić okulary. Ale dlaczego tak wiele chrześcijan nosi okulary? Pozwólcie, że zadam wam wszystkim pytanie tym, którzy nosicie okulary lub kontaktówki. Gdybyście w żaden sposób nie mogli dostać okularów, a także nie byłoby niczego takiego jak kontaktówki, to jak wielu z was na serio przyniosłoby w modlitwie problem swoich oczu? Czyż nie tak? Widzicie, to tak łatwo po prostu wstać rano, włożyć okulary i potem problem znika. Jestem ubłogosławiona. Noszę zarówno kontaktówki, jak i trzyogniskowe okulary. Jestem błogosławiona, chwała Bogu, ponieważ bez tego byłabym całkiem ślepa. Ale widzicie, gdyby nie ten kontakt który sprawił odnowę soczewek w moich oczach. I gdyby nie było możliwości noszenia okularów, które umożliwiłyby widzenie na dalszą odległość, to na pewno, na serio przedstawiłabym ten problem Bogu, aby je całkowicie uzdrowił. Lepiej wierzcie w to, ale wiecie, czasem dochodzicie do punktu, kiedy zapominacie, Pamięacie o tym, ponieważ dla mnie to cud, że widzę, gdy mam okulary. Mam taki wzrok, że aż nie do wiary, mówi osoba, która zdjęła kontaktówki. Ja osobiście jestem chodzącym cudem. Tak całkowicie zapominam o tym, aby kiedykolwiek prosić Boga o uzdrowienie oczu. Myślę, że jest jeszcze jeden powód, dla którego noszę okulary. Dawno temu Bóg powiedział mi, że będę na uzdrowieńczym nabożeństwie i szkła kontaktowe ześlizną się z oczu. I nawet tego nie poznam. Aż dopiero, gdy pójdę do domu i będę próbowała zdjąć kontaktówki. I wtedy odkryję, że ich nie mam po oczach. Tak więc być może czekam na ten wielki dzień, kiedy Bóg tak uczy. Haleluja. Myślę, że to by był wspaniały czas. Nie mogę się doczekać, ale zanim to będzie, czy wiecie, co zamierzam robić, będę nosić okulary i cieszyć się nimi i chwalić Boga za nie. Niektórzy mówią, połamie okulary i nigdy więcej nie założę ich. Znam takich ludzi, którzy łamią prawo chrześcijan, którzy łamią zasady. Ponieważ zdejmują okulary, oni myślą, że to w ten sposób Bóg ich uzdrowi. Czy mogę Wam coś powiedzieć? Gdyby to był sposób na uzdrowienie oczu, to wszyscy mogliby zdjąć okulary dziś rano, stanąć na niej połamać. A czy wiecie, co by było następnego dnia? Wszyscy byśmy chodzili dookoła, próbując się odnaleźć. Pamiętam, że wiele lat temu był młody ewangelista. Rozpoczyna właśnie usługiwanie. Co on uczynił? Pewnego razu poprosił swoich słuchaczy, aby zdjęli okulary i podeptali je. Wydawało mu się, że to wspaniały wyraz wiary. Czy wiecie, co się stało? W następnym tygodniu okuliści mieli pełne ręce roboty, aby zaopatrzyć tych ludzi w nowe okulary. Powtarzam wam, że wyrzucenie lekarstw nikogo nie uzdrowiło. Wyrzucenie okularów nigdy nie uzdrowi twoich oczu. A wszyscy, którzy kiedykolwiek byli uzdrowieni w czasie naszej usługi, zostali uzdrowieni z okularami na nosie. Oni zwykli powtarzać, nic nie widzę, nic nie widzę. A kiedy oni tak zaczynają mówić, nic nie widzę, wtedy ja mówię, chwała Bogu, aleluja, zdejmijcie okulary i co widzicie teraz? Nie pamiętam, czy był ktokolwiek poza Ralfem, który został uzdrowiony ze zranień krzyża, kto miał zdjęte okulary podczas uzdrowienia. Nawet o niego nie modliliśmy się, ale każda osoba, o którą modlimy się, była uzdrowiona, mając okulary na nosie, a potem stwierdziła, że po prostu nic nie widzi przez swe okulary. Jest wiele innych rzeczy, które są uzdrawiane, odrastają ramiona i nogi. Chcemy Wam o tym trochę powiedzieć. Ten sam na nawiasem mówiąc członek zarządu, Zobaczycie go przy okazji pokazów w Houston. On przy okazji podzieli się z Wami świadectwem. Nauczyliśmy ich, jak uzdrawiać chorych. Oni często wyjeżdżają razem z nami na zachód. Uzdrawiają chorych, wydłużają ramiona, wydłużają nogi. Oni prowadzą wspaniałą usługę wśród kowboi. Jak wiele z Was wierzy, że kowboje muszą dostosowywać często swój kręgosłup? Macie rację. Ralf był raz na naszym nabożeństwie i ktoś przyprowadził mu chłopca, który moczył się w nocy. Miał może 12-13 lat i wciąż jeszcze moczył się, chociaż wiek na moczenie nocne już dawno minął. A więc Ralf miał zamiar modlić się o pęcherz, aby on pracował normalnie i aby chłopak mógł panować. Ale kiedy rozpoczął się modlić, Bóg przemówił do niego i powiedział, módl się, o wydłużenie Jego nogi, a nigdy więcej nie będzie się moczył. Czasami słyszymy coś od Boga i myślimy, czy to Bóg mówi, niech Jego noga wydłuży się, a nigdy nie, zna, nie zmoczy już łóżka? Bóg wie daleko więcej o ludzkim ciele niż Wy. Jak wielu z Was wierzy temu? Dobrze, pomyślcie chwilę o tym. Widzicie, jeśli dziecko moczy się, czy też dorosły moczy się, to przyczyna może być w tym, że jest ucisk w okolicy pęcherza spowodowany przez jakieś przesunięcia w kręgosłupie. Może to być ucisk na nerw w kręgosłupie, który to wpływa na słabość pęcherza. Usiadł zatem. Dziecko miało krótszą nogę. Ojciec powiedział, on nie ma krótszej nogi. A Ralf powiedział, oto właśnie Bóg powiedział, abym zrobił tak. Posadził chłopca i okazało się, że miał o dwa cale krótszą nogę. Ojciec powiedział, zawsze zdawało mi się, że ma dziwny chud, ale nigdy nie wiedziałem o tym, że ma krótszą nogę. Widzicie, zawsze staramy się nasze braki czymś zastąpić. Noga wydłużyła się, a chłopiec już nigdy więcej nie zmoczył łóżka. Mieliśmy setki moczących się dzieci przynoszonych przez rodziców, a każde z nich bez wyjątku miało krótszą nogę. Było to w każdym przypadku. Przychodzili do nas licznie składając świadectwa o tym, że od tego dnia, kiedy noga wydłużyła się, ich dzieci przestawały moczyć się w nocy. Tak więc widzicie, że to jest bardzo ciekawy sposób na uleczenie moczenia się. Zastosowaliśmy to także wobec naszej wnuczki. Problem jej ustąpił natychmiast. Byliśmy zaskoczeni, ponieważ nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, e, prawda, Charles, że to była taka przyczyna. Jest wiele innych spraw wymienionych w książce, jak uzdrawiać chorych. Niektóre z nich opanowaliśmy od kiedy napisaliśmy książkę, jak uzdrawiać chorych. Myślę, że prawdopodobnie już przedtem dzieliliśmy się, jest to bardzo ciekawe. Spotkaliśmy kobietę w samolocie, gdy rozmawialiśmy o ramionach i nogach, które wydłużały się w niej, jakby coś zaskoczyło. Ona powiedziała, że jej cała rodzina nigdy nie była przeziębiona, ponieważ gdy tylko przychodziły objawy przeziębienia, ona natychmiast szła do chiroprakty, aby ją nastawiał. I to ustawało. I dzieci robiły to samo. Kiedykolwiek zaczynało się lać z nosa, posyłała nas szybko do chiroprakty i żaden z nas nigdy nie był przeziębiony. Tak więc Charles i ja zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg mógłby sam w ponadnaturalny sposób zrobić to nastawienie, które robi chiroprakta. Pewnego razu, kilka lat temu byliśmy na Alasce, obudziliśmy się rano i powiedziałam do Charlesa uzdrowienie nadchodzi, ponieważ mogłam to czuć, jak wiele z was wie, o czym mówię. To okropne uczucie, które zaczyna nadchodzić atakując twoją klatkę piersiową. I ty wiesz dokładnie, że coś wkrótce ma się wydarzyć. A Charles powiedział, ja też tak odczuwam. Powiedział, przewróć się na plecy. Przewróciłam się na plecy. On powiedział, wyciągnij ręce swoje do przodu, a więc dwoje z nas Leżało w hotelu z wyciągniętymi do przodu ramionami i obydwoje poddawaliśmy się wskazówkom na jego zalecenie, aby wszystkie mięśnie i nerwy klatki piersiowej i przełyku rozluźniły się i powróciły na miejsce i były zdrowe. A po pięciu minutach żaden z nas nie miał objawów uzdrowienia. Nie, powiemy przeziębienia. Żaden z nas nie miał oznaków przeziębienia od tego czasu. Od tamtego razu wielokrotnie robiliśmy tak i odkryliśmy, że to jest najlepszy sposób na świecie zabezpieczający przed przeziębieniem. Chcę Wam powiedzieć coś. Jeśli chcecie pochwycić uzdrowienie. Pamiętajcie, aby Wasze ramiona były wyciągnięte do przodu, aby się zrównały długością. Pokażemy Wam jak to robić. Trzymaj, trzymaj mikrofon, sen dorzucić jedną rzecz. W ostatnie święta, dziękczyn, dziękczynienia, przyjechała nasza cała rodzina z wnuczkami do nas, a dziadek złapał grypę. Naprawdę, naprawdę się rozchorował. Byłem chory i to naprawdę bez żartów. Miałem około 40 stopni gorączki. Frances modliła się. Ja nakazywałem ręką i nogą rosnąć. Co mi tylko przyszło na myśl, robiłem. Nasze dzieci też się modliły za nas. I gdy już wszystko możliwe zrobiliśmy, to możesz jeszcze na jedno liczyć. To nie zawodzi. Jeśli nie przez rozrąg, czy nóg, czy przez wyganianie demonów, czy twórczy cud, czy przez działanie darów ducha, to pozostaje Ci to, co nam. Mała nasza trzyletnia wnuczka przyszła. Ona przeżyła przez w Duchu Świętym. Weszła do pokoju po cichu i ponieważ tam nie miała wejść, weszła i położyła ręce na mnie i powiedziała, ojcze, w imieniu Jezusa. Wejście cierpienia od dziadka. Dziękuję Ci, Ojcze. I wyszła z pokoju. Za dwie godziny byłem całkowicie zrób. Dzięki Bogu. Hallelujah. Jeśli nie masz wnuka, z radością wypożyczymy Ci jednego z naszych, abyście mogli wypróbować wkładanie rąk. Ale wiecie, że to jest najłatwiejsza rzecz pod słońcem. Odrastanie kończyn. A teraz, jeśli już miałeś nastawiony kręgosłup, może miałeś nastawiony kręgosłup wczoraj, może Twoje ręce lub nogi wyrosły wczoraj, pozwólcie, że Wam to pokażę. Nie zapomnij, ta sama rzecz, która spowodowała to po raz pierwszy, często jest wynikiem dźwigania. Możesz coś podnieść i skręcić trochę kręgosłup. Jak wiele z was wie o tym. Jak wiele z was wie, że możecie pochylić się niewłaściwie. Jak wiele z Was pochyliło się w niewłaściwy sposób i potem odkryło, że ma bóle kręgosłupa? Dobrze. Po pierwsze musimy pamiętać, i to chcę przypomnieć, abyście pamiętali o tym, by swoje własne ręce i nogi były wydłużane. Bo możecie prosić o to sami dla siebie. Tak samo jak Charles i ja robimy to dla siebie. Jeśli poczujecie ból w dolnej, w dolnej partii kręgosłupa, ponieważ dźwigacie coś ciężkiego, to pierwszą rzeczą jaką należy zrobić jest ta. Należy usiąść i rozkazać, aby wasze nogi urosły w imieniu Jezusa. Zasugeruję wam, abyście się nie bawili w ciuciu babkę, kiedy wam zależy, aby wydłużyły się ramiona, ponieważ one muszą czuć autorytet. A jak wielu z was wierzy, że diabeł wie, czy mówicie w autorytecie, czy nie? Pamiętacie, kiedy byliśmy na Alasce, pastor powiedział nam tak. Czy wiecie, co mnie zaskakuje najbardziej w waszej usłudze? Zapytałam, co? Myśmy wyrównywali ręce i nogi tego wieczoru. On powiedział, czy spodziewacie się, że każda noga wyrówna się? Powiedziałam, z pewnością. Tak, z pewnością. hallelujah. Powiedziała to jako władzę mająca. Pozwólcie, że wyjaśnię, co to znaczy. Gdy byliśmy na lesce, filmowaliśmy program i kobieta obsługiwała kamerę, tam, wiecie, dziecko dwunastoletnie przyszło, otworzyło drzwi z tyłu i ona wtedy odwróciła się i powiedziała, wynoś się stąd, bo dostaniesz. I on wyszedł natychmiast. Widzicie, mówiła z autorytetem, hallelujah. Mówisz, tej chorobie by poszła i pójdzie. Chciałbym o kilku rzeczach wspomnieć. Gdy na przykład potrzebujesz, aby urosła Twoja ręka czy Twoja noga. Czasami, wiecie, to zadziwia ludzie cierpią na ból szyi, czy głowę, czy coś takiego, a gdy Twoja ręka dorośnie do drugiej, naraz bój, bój, ból znika. Gdy noga odrośnie, ja to nie rozumiem. Ja nie znam mechanizmu tego działa, bo jeśli je, byśmy wszystko zrozumieli, znacznie więcej ludzi byłoby uzdrowionych. Nie wahaj się, aby rozkazać kończynom rosnąć, ale teraz nie nakazuj im wzrastać, ale nakazujesz kręgosłupowi aby się wyprostował, nerwom by były uzdrowione. Często mieliśmy do czynienia z ludźmi po zabiegach chirurgicznych, z bliznami pooperacyjnymi i z bólami. Tak, możesz rozkazać, by wszystko się unormowało przez moc Ducha Bożego w imieniu Jezusa. Możesz nakazać tym bliznom, by zostały uzdrowione. Upewnij się, że blizny te są zagojone, bo one też mogą powodować zaburzenia w nerwach. Pewnego razu mieliśmy dziewczynę, śpiewaczkę. Śpiewała na naszych nabożeństwach. Byliśmy kiedyś w zboże, do którego należała. Przyszła do nas pewnego poranka z prośbą o modlitwę. Płakała. Mogłeś widzieć z jej oczu, jakby pulsował rak, rak, rak, rak. Po obu stronach krtani miała guzy. I wiedziała z pewnością, co to wszystko oznacza. Więc przyszła, aby jej usłużyć. Gdy zacząłem, Bóg przemówił do mnie. Powiedziałem, Vicky, pójdź do nas, przyjdź do nas po nabożeństwie, a Bóg Cię uzdrowi. Teraz się nie będziemy modlić. Po zebraniu Wiki przyszła i ja z Frances usługiwałem. Bóg dał mi słowo wiedzy, mówiące, że to się stało dlatego, że jest pięta. Tego nigdy nie widziałem przedtem, ale odczułem wyraźnie, co Bóg powiedział. Frances podeszła do niej, nie wiedząc, co ja już przedtem powiedziałem i zapytała, co, się, co Cię tak stresuje? Tyki odpowiedziała, kupiliśmy dom w mieście, sprzedaliśmy nasz. Mieliśmy się przeprowadzić po zrobionym remoncie, ale to się wydłużało w czasie. Pozostało nam prowadzić się w małym mieszkanko, gdzie psy, koty, dzieci chodziły jeden po drugim i tak stawaliśmy sobie jeden na, dru na drugiego na i nic ustając na nagniotki. Powiedziałem, wyprostuj swoje ręce. jedna ręka okazała się o 3 centymetry krótsza od drugiej. Rozkazałem tym mięśniom i nerwom, by się zrelaksowały w imieniu Jezusa. Ręka się wyrównała, bo Bóg dał słowo wiedzy, które jest bliskie darowi wiary. Powiedziałem, już nie znajdziesz tych guzów. I ona sprawdziła i zapłakała tym razem z radości. Wszystko zniknęło. Guzów nie było. Fantastyczne. Gdy kiedyś tutaj w tej sali pracowaliśmy, jeden z pracowników był bardzo zmęczony. Pracował przez wiele godzin i obserwowałem go, gdy przechodził. Prawie że upadał, był przemęczony i powiedziałem Lane, podejdź. Popro, poprosiłem, by wyprostował popro, ręce przed sobą, były równe, ale Powiedziałem coś, co nigdy przedtem nie powiedziałem. I imieniu Jezusa nakazuję każdemu mięśniowi i nerwom odpocząć. I dodałem, ojcze, dziękuję Ci za ten niebiański, niebiański masaż. Ale Lejna zaczęło skręcać. Jedna ręka poszła do tyłu, druga w górę, bardzo wolno, aż wreszcie się to uspokoiło. Zobaczyłem go znów po pięciu minutach. Zapytałem, jak się czujesz? On odpowiedział, jakbym całą noc dobrze spał. Całkiem wypoczęty. Poszedłem znów do biura i jedna z sekretarek była bardzo zmęczona, że nawet nie mówię logicznie. Zrobiłem to samo i to samo się powtórzyło. Też ją zaczęło skręcać. Wyszła na pięciominutową przechadzkę. Widziałem ją za jakiś czas i pytałem się, jak się czujesz? Tak, jakbym słodko spała przez całą noc. Teraz czekamy każdego dnia, aby wszyscy, wszystkich zwołać o trzeciej po południu i zrobimy to samo. I wiecie, oni są zdolni pracować następnych 8 godzin. My to nie wymagamy jednak. A Bogu. Uszy. To jest bardzo ważne. Jeszcze jedna drobna rzecz. Kiedyś się obudziłem, a na imię mam Charles. Z czasami nazywam je Charlie i miałem wielkie zdrętwienia. Miałem to w dzieciństwie, ale podobne sztywności miałem w ramieniu też. Czy ktoś zna to schorzenie? To naprawdę boli. Kiedy mnie to spotkało, zacząłem to gromić. Podniosłem me ręce i powiedziałem, mięśnie, w imieniu Jezusa, rozluźnijcie się. I tak, jakby Bóg położył swą rękę na mnie. Wszystkie mięśnie się rozluźniły, Zdrętwienie minęło. Tak więc widzicie, to działa. Gdy kupowałem moje pierwsze ubranie, próbowałem go i samym ramieniem, by się ubranie wyrównało. Dziury na guziki były o tyle niższe, niżej niż same guziki i to w każdym z spróbowanych ubrań. Więc zapytałem, co to znaczy? Odpowiedziano mi, wiele mężczyzn ma jedno ramię wyższe niż drugie i to jest częste. Dlatego krawcy starają się to wyrównywać. Czasami są to nawet wielkie różnice. Kiedykolwiek brałem ubranie, musiałem poduszką wyrównywać ramiona. A żeby po prostu guziki pasowały do dziurek. Pewnego dnia, gdy już nauczyliśmy się wyrównywać ręce czy nogi, powiedziałem, u Boga nie ma różnic, więc w imieniu Jezusa rozkazuję, by moje ramiona się wyrównały. Nic więcej już nie myśląc o tym, kupiłem następne ubranie, nałożyłem go i zas zaskoczony patrzę, że wszystko pasuje. Bóg mnie wyrównał, chwała Bogu. On też wyrówna Twoje życie, jeśli zezwolisz na to. A teraz, z innej dziedziny, bo wiedz, że nie, ma, nie zawsze będziesz robił to samo. My próbujemy Was nauczyć poprzez te wykłady i książki, abyście próbowali wszystkie sposoby. Jeśli jeden nie działa, to nie módl się ciągle na nowo, ale szukaj innej drogi. Proś Pana, co masz czynić? W tamtym przypadku, pewnego poranku, miałem wielki ból głowy. Już mam, ja Wam mówiłem, jak zostałem z tego uzdrowiony, ale to mnie bolało. Już wiem, dwa, dwa lekarstwa różne, byliśmy bardzo zmęczeni podróżą, było to w motelu. Każdy pokój motelowi jest inaczej umeblowany, więc zawsze się czułem jak op, na obcym terytorium. Frances spała przy ścianie, a ja odwróciłem się. W przeciwnym kierunku głęboko zasnąłem. Zapadłem w głęboki sen. Frances myślała, że wyszedłem do łazienki, bo mnie potrzebowała. A jako, że szkła kontaktowe na noc zdejmuje, więc nie, nie widzi w nocy. Ja jestem jej oczyma w nocy. Więc zaczęła pukać na ścianę, myśląc, że wreszcie się y, odezwie. I tak to robiła. Ja z kolei myślałem, że to ktoś puka do drzwi. Gdy obudziłem się z tego snu, wyskoczyłem, skierowałem się ku drzwiom i naraz chyba zemdlałem, bo nic nie pamiętam. Ale szatan mnie rzucił na podłogę. Uderzyłem o szafkę i przyszedłem do siebie. E, gdy przyszedłem do siebie, noc miałem już skrwawiony. E, Uderzyłem ręką i ta część ręki mnie także bolała, łokieć także. Poruszałem nią i czym więcej ruszałem, tym bardziej mnie bolało. Poszedłem do lekarza po tym do, i dosyć długo nie zdrowiałem. Powiedziałem, co to ma znaczyć. Gdy nacisnąłem, tutaj bardzo bolało. Gdy nacisnął, bolało. Powiedziałem, gdy upadłeś, twoje ścięgno się skuciło? Po prostu jest stłuchłeś i ono się skurczyło. Nic więcej nie mogę zrobić. Mogę Ci dać tylko zastrzyk z kortizonu, który złagodzi ból. Nie, powiedziałem, wiem co robić. Podziękowałem Mu, poszedłem do samochodu i trzymałem ręce od tak. Tym razem nie mówiłem do kręgosłupa. Powiedziałem, w imieniu Jezusa. Wyścięgna, wy wy idź na swoje miejsce. Dziękuję Jezusowi. Zacząłem ruszać i wszystkie bóle ustąpiły. Tak. Tak więc to są różne metody. Jest wiele sposobów i wy sami poznacie wiele innych, ale zawsze próbujcie różne. Z czym chcielibyście, abym się podzielił? Uszy. O, tak, chwała panu. To było poważne przełamanie w naszej usłudze, gdy gusi zaczęli słyszeć. Jest wiele rodzajów głuchoty. Można je sumować w trzy zasadnicze. Jeden z nich to brakujące członki, to spowodowane przez ataki demona przed Twoim narodzeniem. Brak ukształtowania się bębenków czy ich części. Możesz mieć ducha głuchoty. Jezus powiedział, Ty, duchu, duchu wyjdź. Tak, w tym rodzaju demon. W jaki sposób? Nie wiem, czy powoduje zrośnięcie kowadełka w Twoich uszach. Nie wiem, jak to robią, ale powodują głuchotę. Gdy wygnasz tego demona głuchotę, jeśli to jest ten przypadek, natychmiast słyszą. Pewnego wieczoru przyszedł pewien człowiek, który miał wypadek. 37 lat temu, gdy miał 14 lat, on przeżył bardzo ciężki wypadek. Naruszył swój kręgosłup. Mógł się ruszać, ale w bólu, więc poprzez tych 37 lat cierpiał z powodu tego i przeszedł, e, przyszedł po uzdrowienie kręgosłupa. Zaczął, zacząłem mu usługiwać rzeczywiście kazałem mu usiąść, Bolało go w dolnej części. Zwykle to kazałbym usiąść, by jego rogi, nogi wyrównać, ale ktoś za mną mu powiedział, Dlaczego nie prosisz, o, by się modlić o uszy? Zapytałem, a co masz z uszami? Odpowiedział, nauczyłem się już żyć z jednym, mam tylko jedno. Zapytałem, co się stało z drugim. Powiedział, gdy wydarzył się ten wypadek, 37 lat temu, zagłucha na lewe ucho. Nawet gdy kanon by wystrzelił, nie słyszałbym. Po prostu lewe ucho jest 100% głuche. Przeleciałem myślą, przeleciała mi myśl po głowie, wygnaj tego ducha, a może nakaż, nakazać stworzenie tego, co nie istnieje. Lub jak Jezus stworzył, włożył palec i powiedział, otwórz się. Czyniliśmy tak i widzieliśmy setki cudów, gdy używaliśmy tych sposobów. Ale gdy te myśli zaczęły przebiegać przez mój umysł, Szukając, którym sposobem mam usłużyć, Bóg przemówił do mnie. I Bóg powiedział, zawstydzę mądrych głupotą. Ja jestem mądry, bo mam zmysł Chrystusa. Bóg powiedział, jego noga ma urosnąć, a on będzie słyszał. Nawet przez chwilkę się nie wahałem, a w zasadzie to nawet... Y Przejmowałem się, jak on... Nie przejmowałem się tym, co on pomyśli. Bóg powiedział, gdy twoja noga się wyrówna, będziesz słyszał, on to zrobił. Usiadł i rzeczywiście jedna noga była 5 cm czy 6, krótsza od drugiej. Taki wypadek, wydałem rozkaz. Widzicie? W Marku 11 rozdziale 22, 23, 4 werset jest, Powiesz, gdy nakażesz, czy... czyli możesz nakazać górze, możesz nakazać krzyżowi, być zdrowym, cierpieniem, by ustąpiło. Masz władzę nad chorobami i gdy rakażesz, wtedy zacznie się coś działać. Jeśli wierzysz, to się stanie. Dlatego Jezus zawsze mówił, mówił do ducha, do drzewa figowego, by wyrwało się i rzuciło do morza. Wszystkie, Wszystko możesz, jeśli wierzysz. Naturalnie nie możemy prosić, aby góry skaliste przesunęły, przesunęły się do Houston w tym celu, tylko żeby ziemia wzrosła na cenie i byśmy lepiej sprzedali nasze pole. Ale jeśli my powierzymy Panu nasze życie, to On będzie działał przez nas. W tym przypadku, gdy On usiadł na Jego noga okazała się krótsza, powiedziałem imieniu Jezusa. Pamiętaj, w tym imieniu możesz działać i musisz, choćbyś usługiwał tysiącu ludziom w jednym czasie. Tysiąc razy powiedz imieniu Jezusa. Jeśli to znasz, inni może tego nie są świadomi, ale czym więcej to imię używać będziesz, tym lepiej, bo to przez moc Ducha Świętego. Uzdrowienie następuje, a Ty jesteś tylko instrumentem, sługą. Jezus jest Panem. Jemu należy się cała chwała, bo On to wszystko czyni. Tak, więc posadziłem go i powiedziałem, w imieniu Jezusa, kręgosłupie rozkazuję Ci, bądź zdrowy. On był naruszony. Ja powiedziałem, nakazuję każdemu kręgowi wyskowi dyskowi, w imieniu Jezusa, wejść na swoje miejsce i współdziałać. Widzicie, co wymieniłem w tym rozkazie? Szczegółowo wymieniłem te członki, w imieniu Jezusa, tkanki zranione, rozkazuję Wam, bądźcie zdrowe. Nakazuję wszystkim mięśniom, nerwom, ścięgną, wiązadłom, być zdrowe w imieniu Jezusa. Gdy to zrobiłem, noga wydłużyła się i sprawdziłem jego ucho. Przysłoniłem jedno i szeptałem do drugiego. Nie powiedziałem głośno. Gdy sprawdzasz słyszalność, to rozpocznij wymawiać słowa ze sylabami pa, pa, pa, pa, jak pa, ta, ta, ma, ma, ma pa. Za, zawsze rób to, bo tą próbą zawsze dojdziesz do, do, do, do, do się czy słyszą, czy nie. Może oni nigdy przed tym nie słyszeli, więc coś muszą, musi ich zalertować. Mogą nie znać znaczenia tego, co mówisz, ale coś usłyszą, więc powiedziałem pa, pa i on podskoczył, a gdy to uczynił, obniżyłem mój głos i powiedziałem, Jezus cię kocha. Tak, on usłyszał, może tydzień później, bądźcie zawsze czujni, gdy Bóg coś wam pokazuje, bo z pewnością bądź, będziecie mieć zaraz okazję do, w to spróbować. Tydzień później młoda kobieta przyszła, odpowiedziała, nie słyszę na jedno ucho, pomóc się, zapytałem, jaka przyczyna. Odpowiedział, lekarze mówią, że e, nerw umarł. Odpowiedziałem, opowiedziałem tę historię o tym człowieku i nakazałem, by tym samym członkom, mięśniom, nerwom w kręgosłupie być uzdrowionym i u. Współdziać. Rzeczywiście, te nerwy dochodzące do ucha były uszkodzone. Jej ręka urosła, nerw został uwolniony i ona naraz usłyszała. My rzadko kiedy pamiętamy z tych z uszkodzonym słyszalnością. Przychodzą i mówią, nerw słuchu uszkodzony, a my pytamy, co powoduje głuchotę. różne stopnie. 38 w 40 to właśnie na skutek uszkodzeń nerwów. Co chcemy wam przez to powiedzieć? Uzdrowienie chorych może być nauczany. Musisz być jednak pierwszy aktywizowany w tym sercu, abyś mógł uzdrawiać chorych. Frances, czy masz czas, by im pokazać jak? Tak, chcę pokazać na kimś, jak należy dokładnie mierzyć długość rąk i nóg. A może ty to zrobisz? Dobrze. Dlaczego nie pójdziesz że nie przyprowadzisz kogoś? Dobrze. Złączcie swoje paluchy. Teraz, Charles, zobacz. Stań tutaj, kochanie, w samym środku, jeśli możesz. Teraz, Charles, patrz uważnie. Paluchy i dras, kieruj w tę samą stronę. Kiedy modlisz się o grupę, czy tylko z jedną osobą, ważne a jest, abyś pamiętał, żeby ich paluchy i nos były skierowane w tę samą stronę. Ponieważ jeśli nie, to zobacz. Zobacz na niego. Widzisz, on wygląda jakby był chromy. Czyż nie tak? Ale co on tu robi? On kręci się przez przekręcanie swym ciałem. A więc jeśli ktoś zamierza zmierzyć ramiona i nogi, upewnij się, że paluchy są równe. Teraz popatrz na swoje paluchy, czy są równe, right. dlatego że o tym zawsze musisz pamiętać. Dobrze, potem pomachaj rękami na boki, aby rozluźnić, ponieważ ważne jest, aby były rozluźnione. Dobrze, wyprostujcie się, wasze paluchy pamiętajcie i wasze nosy w tę samą stronę. Teraz wyciągnijcie ręce przed siebie. Dłonie ustawcie równolegle w odległości 1,4 cala od siebie. Dlaczego tak mówimy, że w odległości 1,4 cala od siebie? One mają być stosunkowo blisko siebie, abyście mogli zaobserwować, czy one są równe. Ale one nie wyrównają się, gdy złożysz je razem. Charles rozkłada je szeroko. No dobrze. Charles, rozłóż je znów szeroko. Widzicie, przy takim położeniu, jak możecie powiedzieć, która jest dłuższa, a która krótsza. Jeśli złożysz je razem, one także nie zrównają się. One się złączą razem. Tak więc bardzo ważnym jest, aby były stosunkowo bardzo blisko, aby można było zobaczyć, ale nie za blisko, aby się nie stykały. Dobrze, teraz proszę, uczyńcie tak. Wyprostujcie ręce w moją stronę, wyciągnijcie ręce w moim kierunku, tak, jakbyście pchali coś. Dobrze, teraz zło Łączcie razem. Zegnijcie ręce w łokciach, zobaczcie na końcówki palców. Ja widzę już jedną tu z przodu, Charles. Ona jest krótsza. Czy weźmiemy tę dziewczynę? Dobrze. Reszta może usiąść. Jej prawa ręka czy też ramię było krótsze niż lewe. Tak więc chcemy ją zwrócić w stronę audytorium i w stronę kamery. Dobrze. Ona stoi przede mną, więc kamera może pokazać to z boku. Widzicie, co ja mówię. Ona stoi ze swym ramieniem wyciągniętym w tą stronę. Innymi słowy, jeśli jesteś na podium i chcesz, aby audytorium widziało, to nie chowaj krótszego ramienia do tyłu. Wyciągnij krótsze ramię do przodu. Jej krótsze ramię jest wyciągnięte w stronę audytorium. Tak. Ty masz kłopoty z krzyżem? Nie. Czyli mamy tu przypadek inny. Hiroprakta powiedział nam, że jeśli nastawimy kręgosłup temu, co nie ma żadnych bólów, to mamy więcej uzdrowień przez prewencyjne nastawienie, niż nastawienie po pojawieniu się bólu. Więc też otrzymasz błogosławieństwo. Palce u nóg są równe. Podnieś ręce, dłonie razem, jak to uczyniłeś. złądzie razem. Ale nie ściskaj. Niech kamera e, przybliży się. Czy widzicie je dobrze? Wszyscy widzą dobrze. Nie jest to piękne, że Bóg nam to wszystko przygotował? Trzymaj je prosto. A teraz patrzcie się, miejsce. O, miejcie oczy otwarte, a ty obserwuj tylko część twoich dług. Dłoni, patrzcie, w imieniu Jezusu, kręgosłupie, wyprostuj się i ręko urośnij. Przybliż je bardziej. Są, są trochę za daleko. Teraz patrzcie, jak rosną w imieniu Jezusa. Patrzcie, jak wychodzą. Czy widzicie, Widzicie, jak się rusza? Więc czy, trzymaj je razem. Trzymaj je wyciągnięte, podczas gdy to się dzieje. W imieniu Jezusa, mięśnie i nerwy, odpocznijcie w imieniu Jezusa. Rozkazuj ramionom, by się nastawiły w imieniu Jezusa. Przybliż, się je, przybliż je bardziej, jest tendencja je oddalać. Ale w imieniu Jezusa, tak, wy, wyrównujcie się. Czasami wręcz wyskakuje, a czasem rosną wolno. Ale zawsze się wyrównują, jeśli wierzysz. Frances i ja nigdy nie wątpimy, że tak się stanie. Widzicie? Już prawie są jednakowe. W imieniu Jezusa. Halleluja. Chwała Bogu. Nie trzymaj się za ręce, bo pomyślą, że Ty to tutaj kombinujesz. Frances zawsze mi to wyrzuca, bo ja dotykam się rąk w imieniu Jezusa. Tak. Możesz kłaść ręce na nie. Jeśli masz problem, to połóż swoje ręce na nie. No, już prawie są w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci. A jeśli to jest reumatyzm, który to powoduje, one nie wyrównują się. Wtedy powiedz w imieniu Jezusa, szatanie, wiążę się mocą Ducha Świętego. A teraz w duchu reumatyzmu, wyjdź w imieniu Jezusa. W ten sposób wyganiamy Ducha, który trzymuje od wykrywania rozkazów. Próbują... Sobie... Tak, próbuję sobie teraz coś przypomnieć. O, ta kobieta, jej nie chciała ruszyć. Była na jednym z naszych nabożeństw uzdrowieńczych, jej, jej ręka nie rosła w ogóle, ręce były ciągle nierówne, więc wzdychałem, Boże, dlaczego się nie równują? Błysło, kości miednicy. Zapytałem, czy Twoje kości miednicy są nierówne? Zapytała, skąd o tym wiesz? Tak powiedziałem. Tak powiedziała. Były zawsze nierówne od czasu, gdy lekarz mnie zbadał po raz pierwszy. Nakazałem kościom, by się wyrównały. imieniu Jezusa. Nie jest to cudowne? Piękne. Dziękuję Ci, Panie. Aleluja. Podejdź tutaj. Halleluja. Podnieś ręce do Jezusa. Popatrz i uśmiechnij się do Jezusa. Jezu, dziękuję Ci za ten piękny cud. Chwalę Cię za to. Błogosławię Cię. Pa ci, pani. Hallelujah. Dobrze, hallelujah. Teraz chcemy na końcu tej sesji, chcemy, abyście wszyscy powstali i wy oglądający nas na ekranach z wideo, zróbcie to samo. I teraz wy wszyscy stojący koło tych z nierównymi rękoma, usłuszcie im, by ich ręce się wyrównały. Charles i ja nie będziemy tego robić, bo jeśli Charles i Frances to może, to wy także. Tak, Frances, chciałbym pokazać im ten efekt tego przed tym, niż to zrobimy. Może ten chiroprakta wiedzie tutaj? Przepraszam, nie znam Twojego imienia. Proszę Cię wyjść, Nie chcę im wszystko powiedzieć, ale ty chodzi, opowiedz nam. Przedstaw się. Tak więc C. L. Hawkins. Okej, okay. on jest lekarzem chiropraktą. Opowiedz im, co się wydarzyło, gdy miałeś 18 miesięcy. Spadłem z drugiego piętra na głowę. Co w wyniku tego się uszkodziło w ten ciele? Przez trzy lata nie chodziłem. Mój tata podnosił mnie za głowę w ten sposób i zacząłem chodzić wreszcie. Kupił mi wtedy parę czerwonych bucików i ubrał je i kazał mi stanąć. I stanąłem. Zawsze od tego czasu jednak miałem potężne bóle w krzyżu. Chodziłem do chiroprakty, przeszedłem przez szkołę, odwiedziłem wiele lekarzy i nikt mi nie mógł pomóc, aż wreszcie wczoraj zostałem uzdrowiony. Aleluja. Okej. Okay. halleluja! Więc mamy taki przypadek. Czy mogę powiedzieć im Twój wiek? Czym starszy, tym bliżej spotkania z Jezusem. Aleluja. Ma 68 lat. To znaczy 66 lat ciągle miał bóle w kręgosłupie. I to w wyższej i niższej części. Czy tak? Tak. I potężne bóle głowy, które znikły 7 lat temu. się tych bólów. Ale wczoraj wieczorem jego nogi i ręce się wyrównały. I w czasie, gdy twoje ręce się wyrównały, to ból w wyższej części zniknął. Czy tak? Nic nie czujesz czy A rano przyszedł i powiedział, że jeszcze trochę go boli. W jednym biodrze, czy tak? Czy to... Posadziliśmy go na krześle Przed rozpoczęciem seminarium dzisiaj Jego noga była o jeden cal krótsza Jakoś w poprzednim wieczorze uszło nam to uwagi Ale jego noga na rozkaz Była uzdrowiona Dorosnęła do drugiej Nakazaliśmy tym kościom, by się nastawiły Mięśnie i wiązadła, nerwy Zrelaksowały i noga urosła I co się stało? Już nie mam żadnych bólów. Tak, ból zniknął. Nie ma już więcej bólów. Pierwszy raz o 35 lat, czy 36, 36, 36, nasz brat nie ma więcej bólów. Oddajmy Jezusowi oklaski. Choć jeszcze chciałbym coś dodać. Cokolwiek by się nie wydarzyło w jednej części Twojego ciała, to oddziałuje to na inną. Oddziałuje na tę część i Twoje nogi też. Czasami uszkodzenie palca z nogi może dać ból w krzyżach. Gdy doznajesz uzdrowienia, to od czubka głowy do stóp, co lekarz nigdy nie jest w stanie zrobić. Aleluja. Dzięki Jezu. Aleluja. Chcemy Wam pokazać jeszcze coś. Ja myślę, że to jest bardzo istotne i chcę, abyście przybliżyli się, żeby móc zobaczyć, co się dzieje. Poproszę Charlesa, aby zmierzył nogi. To jest bardzo ważne, abyście wiedzieli, jak mierzyć nogi. Wiele ludzi nie rozumie tego, jak Ty mierzysz nogi. A więc powiem, co zamierzam zrobić. Proszę to pociągnąć do tyłu. A kwiaty proszę przesunąć. Tak. Myślę, że Charles jest tak samo dobry w przesuwaniu kwiatów, jak i każdy inny. Tutaj na podium postawimy krzesło, a Ty, Charles, nie wiem, jak będziesz wybierał do mierzenia nóg. Pozwólcie, że Was zapytam po prostu, czy jest tutaj ktoś, kto ma dzisiaj bóle w dolnej części kręgosłupa w tej chwili? Dobrze, Charles, idź i wybierz kogoś teraz. Wybierz kogokolwiek. Dobrze. Wierzymy, że ona będzie dobrym przykładem tego szczególnego przypadku. Co teraz Charles będzie robił, za chwilę wytłumaczę. On ją posadzi na krześle z oparciem. Jak tylko może najbardziej, niech się przybliży. Teraz wyprostuj nogi przed sobą. Studenci, obserwujcie bacznie. Gdybyście chcieli przyjść i zobaczyć, proszę przyjść i stanąć wokół niej. Charles kładzie swój kciuk na kości stawów skokowych. Nie kładźcie rąk byle gdzie na stopy. Połóżcie ręce na kostki, ponieważ te określają dokładnie. Teraz, jeśli patrzysz na kciuki Charlesa, to widzisz, że one nie są razem. Dobrze. Widzicie, że jest różnica prawdopodobnie na długość paznokcia, czyli około pół cala między dwoma nogami? Teraz Charles rozkaże, aby kręgosłup wyprostował się i aby noga urosła, a Was proszę, abyście obserwowali wzrost nóg, gdy Charles wyda rozkaz. Obserwacja kciuków to najlepszy sposób, aby sprawdzić, ponieważ możesz zobaczyć, jak poruszają się kciuki. Co spowodowało problem? Kiedy wyrodziłam dziecko, lekarz zawalił, bo około pięć razy wkłuwał się do kręgosłupa, aby znieczulić, dostał się między nerwy. Jestem pewna, że tam jest uszkodzona tkanka. Proszę, dać mi mikrofon. Czy masz jakiekolwiek uprzedzenie do Twojego lekarza? Nie. Chwała Panu, bo to mogłoby wstrzymać Cię przed uzdrowieniem, ponieważ Bóg mówi, jeśli nie przebaczycie tym, którzy Was ranią, to i Bóg Ci nie przebaczy. Więc tak patrz na swoją nogę w imieniu Jezusa. Przejmuję władzę nad każdym przykłutym nerwem w imieniu Jezusa. Przejmuję autorytet nad tym końskośmi medycy w imieniu Jezusa. Rozkazuję Wam, abyście wróciły na miejsce w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci za całkowite uzdrowienie w imieniu Jezusa. Gromiem ból, powstań, sprawdź kręgosłup. Aleluja! Czy to nie jest wspaniałe? Już nie ma, już znikło. Czy to nie jest cudowne? Halleluja. Czy to nie jest cudowne? Halleluja. Halleluja. A teraz podaj nam swoje nazwisko i skąd pochodzisz. Judy Hanson, Indianapolis, Indiana. Ona jest jedną z naszych miłych Studentek. Dajcie Jezusowi oklaski. Halleluja. Wiesz co, Charles? Czyż Bóg nie jest dobrym Bogiem dla nas? Dał nam właśnie kogoś, kto aktualnie w tej chwili miał bóle w okolicy krzyża. Chcę was zachęcić do tego, aby nigdy nie zastanawiać się, gdy ktoś powie, że ma jakiś problem. Nie sprawdzajmy, czy aby naprawdę ramię czy stopa są krótsze. Jak już powiedziałam, nie znam bardziej efektywnego uzdrawiania chorych, które przyniosłoby więcej rezultatów niż wyrównywanie długości rąk i nóg. A więc po wykładzie chcę, aby wszyscy dali się sprawdzić. W zasadzie myślę, że byłoby to dobre, gdyby dzisiaj każdy dał sobie zmierzyć nogi, abyście zobaczyli, czy nie macie jej krótszej. A potem osoba, która dokonywała pomiaru, niech te nogi modląc się wyrówna. A potem Wy wykonacie to samo wobec nich. Myślę, że to naprawdę dobry pomysł dla każdego. Do tego już nie ubiorę nigdy tej sukienki. Dobrze. Na chwilę pozostanę przy rozdziale 19, zanim zakończymy temat, jak uzdrawiać chorych. Chcę przeczytać z rozdziału pierwszego. Pamiętacie, kiedy czytałam wam naszą wizję któregoś dnia? Chcę powrócić do tego na chwilę, aby coś przypomnieć. Kiedy byłam na wyżynie, mogłam zobaczyć cały świat. Widziałam ludzi chodzących tam i z powrotem po obliczu całej Ziemi. Nagle zobaczyłam człowieka, który w momencie był przenoszony przez Ducha Bożego z Afryki, może do Rosji, Chin czy Ameryki lub do innego miejsca tam i z powrotem. Wszyscy ludzie chodzili po świecie. To właśnie o was mowa. Przechodzili przez ogień, zarazę, głód, ale ani ogień, ani prześladowanie nie było w stanie ich zatrzymać. Czy jest cokolwiek, co by mogło was zatrzymać? Nic nie jest w stanie zatrzymać was studenci. Dalej jest mowa, że szli naprzód i wszystko to czynili jako usługę Chrystusową w czasach ostatecznych. Usługiwali tłumom ludzi na obliczu całej ziemi. Dziesiątki tysięcy, nawet miliony przychodziły do poznania Pana Jezusa Chrystusa. Wy jesteście tymi ludźmi. Każdy z Was siedzących tutaj jest jednym z tych, tak zwanych tych ludzi. Powstawali i składali wieść o Królestwie i o przyjściu Królestwa w tej ostatniej godzinie. I myślę także, że to jest wspaniałe. Chociaż wizja miała miejsce 20 lat temu, to jej realizację widzimy dzisiaj. W 1977 roku, myślę, miałam bardzo niezwykły sen. Myślę, że on ma zastosowanie do sytuacji dzisiejszej. Jeśli tylko utwierdzimy swój wzrok wystarczająco wysoko, aby uwierzyć, że wszystko jest możliwe u Boga. Jeśli tylko uwierzycie, że większy jest ten, kto mieszka w Tobie, to uzdalnia Cię do tych rzeczy, to te same rzeczy mogą Ci się wydarzyć. Śniło mi się, że byłam w samolocie jakieś 37 tysięcy stóp w powietrzu, co wcale nie jest czymś niezwykłym, jeśli chodzi o nas, ponieważ dosyć dużo latamy. Najbardziej niezwykłą rzeczą było to, że ja stałam, w samolocie były otwarte drzwi, a ja stałam w tych otwartych drzwiach, a stopy miałam w bardzo małej szczelinie i słyszałam głos – skacz, a ja Cię złapię. W tamtej chwili mogłam jedynie pomyśleć o tym, jak Jezus był na górze, a diabeł powiedział mu, skacz, skacz. A ja pomyślałam, jemu chodziłoby jedynie o rozrzucenie mnie na kawałeczki po całym świecie, ale jakoś nie mogłam się oprzeć powracającemu głosowi, który mówił, skacz, ja cię złapię. Czy nie wierzysz mi? I znowu mówił, skacz, ja cię złapię. Czy nie uwierz mi? Cały czas to słyszałam. I oto nagle pomyślałam. Czy jest jakaś różnica? Popatrzyłam w dół na te 37 tysięcy stóp, które wydawały mi się dość odległe. Jak wielu z was to wyobraża sobie? Pomyślałam nagle, cóż to za różnica? Jeśli wyskoczę, a to by było diabła, to zanim jeszcze dostanę do ziemi, pójdę do nieba. Alleluja. Pomyślałam, cóż to za różnica? Postanowiłam wyskoczyć. Natychmiast znalazłam się na ziemi. Wytłumaczenie. A Bóg powiedział, widzisz, mówiłem ci, abyś zaufała mi. Mówiłem ci, że możesz mi zaufać. Dobrze. To samo odnosi się do Was, studenci. Jesteście powołani do wykonania olbrzymiego kroku. Takiego kroku, aby stać się osobą według Bożego upodobania. Takiego kroku, aby zacząć działać w ponadnaturalny sposób. Takiego kroku, aby kłaść ręce na chorych i być pewnymi, że oni wyzdrowieją. Czy poddasz się temu wyzwaniu? Czy przyjmiesz go w imieniu Jezusa? Dobrze. Alleluja. Jak uzdrawiać chorych? Godzina jedenasta. Otworzyłam właśnie Biblię, aby przeczytać Wam coś dzisiaj z Biblii. Otworzyłam ją na 60 rozdziale Izajasza, gdzie czytamy Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność odkrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą.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 Niech wróg się rozproszy. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie. A wszyscy niech powiedzą, niech Bóg powstanie, a wróg się rozproszy. Niech Bóg powstanie, a wróg się rozproszy. Powiedzcie ze mną, niech Bóg powstanie, a Bóg się rozproszy. Niech Bóg powstanie, a wróg się rozproszy. Niech Bóg powstanie, a wróg się rozproszy. Hallelujah. Chwała Ci, Panie. Chwała Panu. Dzięki Ci, Panie. Odwróćcie się teraz do przy, y, przyjaciela i powiedzcie dzisiaj jest twój dzień, a teraz odwróćcie się do drugiego i powiedzcie dzisiaj jest mój dzień. Proszę usiąść. Jeśli są tutaj lekarze, chiropraktycy czy ktoś z medyków, chciałabym bardzo, aby przyszli na podium dzisiaj, ponieważ będziemy zadawać bardzo ważne pytania. Byliśmy ubłogosławieni dziś wieczorem, było dwóch chiropraktyków tutaj, a więc jeśli mamy jakichś innych lekarzy, chiropraktyków, czy zechcielibyście podejść teraz na podium, chwała Bogu za lekarzy, chiropraktyków, za to, co zrobili na naszych sesjach uzdrowieńczych i za to, co zrobili biorąc udział w dyskusji panelowej. za dzielenie się z nami wiedzą, która pomoże nam rozwiązać problemy i dowiedzieć się, jak uzdrawiać chorych. Byliśmy na Florydzie i było tam bardzo dobrze. Chodźcie tutaj. Czyście przynieśli swoje wizytówki dzisiaj? Chcę powiedzieć im, jak działacie, ponieważ tak zrobiliśmy już z innymi chiropraktykami. Oni byli bardzo zajęci od tego czasu. Joel Weiss Joel Weiss, Spargo right, Dr Pat Crotty from, uh, Bismarck, z Miss Bark, Dakota, right? Północnej Dakoty, Bismarck, czy tak Bismarck, Dakota. Północna Dakota. Korespondowaliśmy z nim, dlatego pamiętam jego imię. Joelu, muszę zapamiętać jego nazwisko. Naprawdę doceniam wkład, jaki obydwoje włożyliście dzisiaj. To było naprawdę dobre. Nauczyliśmy się tak wiele. Czy wiecie, że śmieszną rzeczą jest, jak Charles i ja studiujemy na nowo kasety i wybieramy te rzeczy, o których zapomnieliśmy na początku? Byliśmy na Florydzie i przyszedł do nas człowiek ze szpotawą stopą. Jak wielu z was wie, jak szpotawa stopa wygląda? Czy tak właśnie miałeś skręcone stopy? Czy wiesz, o czym mówię? Ja nie żartuję, ponieważ jest wiele ludzi, którzy mają stopy tak wykręcone. A więc ten człowiek tak mi powiedział, czy mógłbyś się modlić o moją szpotawą stopę? Zwróciłam się do chiroprakty, ponieważ odkryłam nagle... I już modliłam się o ludzi ze stopami jak te i nigdy nie miałam wyników w tym. I powiedziałam do chiroprakty, ponieważ nagle odkryłam, że z pewnością to wszystko ma związek z kręgosłupem. A więc tam musi tkwić odpowiedź. I odkryłam, że jeśli ktokolwiek mógłby wiedzieć coś, to z pewnością byłby to chiroprakta. A więc zapytałam, co to powoduje. On powiedział: Dlatego, że twoje kości miednicy są wykrzywione. Teraz proszę cię, abyś zobaczył, czy masz zdrowy rozsądek. Co byś zrobił? aby te stopy nastawić rozkazałbyś kościom miednicy, aby co zrobiły? Aby wyrównały się. Ponieważ jeżeli są skręcone i widzicie jak wiele zdrowego rozsądku w uzdrowieniu. Jak wiele z was wie o tym. Wiele rozsądku zdrowego trzeba do uzdrowienia, a więc jeśli jest skręcona, wtedy chciałoby się, aby skręcić aż do stanu prawidłowego. A więc położyłam ręce na biodra i pokażemy wam za chwilę. On upadł na plecy pod mocą Bożą, a kiedy wstał, jego stopy były całkowicie proste. Jest jeszcze inny rodzaj deformacji stóp, Jak, jaki mają ludzie, a to jest koślawość stóp. Co to jest? Paluchy koślawe. Jak wiele z Was zna kogoś, kto ma paluchy koślawe? Jest wiele takich ludzi. To zdarza się częściej niż potawość stóp. Pomyślałam, gdyby ona się odwróciła i naprostowała, to co się stanie z paluchami koślawymi? Jeśli rozkazałbyś, aby się zrotowały, stopa stałaby się całkiem normalna. Musiałam się uśmiać z pastora Kurt tego popołudnia. On powiedział, kiedy oglądałem to, co się dzieje z miednicą, moje oczy wyszły z orbity. Ona powiedziała, nigdy nie widziałam czegoś podobnego, ale chcę wam powiedzieć, nazywamy to, a Charles powiedział to już wieczorem, że mamy na to terminologię medyczną. Nie znaleźliśmy nic, co by mogło zastąpić to, co nazywamy sprawa miednicy. Czy to nie jest terminologia medyczna? Jak wiele z Was rozumie, o czym ja mówię. Widzicie tę zasadę. Chcę, abyście zrozumieli, o czym mówimy. Jedną z cudownych rzeczy jest to, że wykonując to uzdrawiamy wiele chorób. Wiele osób, które mają problemy z dolną częścią kręgosłupa wymagają tylko nastawienia miednicy. Wiele kobiecych dolegliwości uzdrowionych jest poprzez tylko nastawienie miednicy. Jest wiele ludzi, którzy z tego czy innego powodu mają jedno biodro wyżej od drugiego. Jak wiele z Was widziało taką osobę, której biodra były nierówne. Dobrze. Jeśli jest taka sytuacja, to należy położyć ręce na miednicy i rozkazać, aby obie kości miednicy wyrównały się. A to naprawdę wspaniałe, żeby stać i oglądać, co się dzieje. Myślę, że jedną ze wspaniałych spraw, jeśli chodzi o sprawę miednicy, jest ta, że możesz oglądać Boga w działaniu. A teraz chcę pokazać Ci, jak się to wykonuje, a jest to bardzo proste. Jak wiele z Was wie, gdzie się znajduje miednica? Większość z Was z pewnością nie wie. Większość ludzi myśli, że to kość, jest to kość biodrowa, ale nie tak. To jest kość miednicy. Więc zakończyliśmy nauczanie na temat uzdrawiania miednicy. Wdzięczni jesteśmy lekarzom, którzy wyjaśnili nam pojęcia medyczne i co się dzieje, abyście rozumieli lepiej swoją anatomię, o, układ kostny, system nerwowy. A wtedy przez zastosowanie Bożej mocy, która jedynie może uzdrowić, można działać. Widzicie, chiroprakta wie jak czym ruszać i mogą tym ruszać, ale często potrzebuje to powtórnego nastawienia, bo ulga jest tymczasowa. A gdy dasz rozkazy na każdej stawą się zginać albo kością skoczyć w swoje miejsce, a nerwom i mięśniom by się rozluźniły, to uwalniasz niesamowitą moc, a tę moc mamy i władzę nad ciałem ludzkim. Gdy członkom rozkażemy w imieniu Jezusa uwalniając moc Bożą, to wtedy rzeczy dziwne się wydarzają. Nauczaliśmy, Nauczyliśmy się kłaść na ręce na kości miednicy, rozkazując, by się przemieściły, rozkazując by wyż, wyż, zejść niżej czy wyżej, w zależności od potrzeby. Nakazaliśmy rozluźnić się tym częściom. Wspominaliśmy także o przepuklinie rozworu przełykowego. On wspomniał o sercu. Nie znaczy to, że każda choroba serca ma tam swe korzenie, ale czasami mięśnie niezaleksowane oddziałują na serce w zły sposób. Jeśli masz samochód i coś się mnie zepsuło, jedziesz do mechanika, a w następnym tygodniu następna rzecz się psuje. Ciało ma podobne tendencje, gdy jedno wyleczysz, coś innego zacznie nie domagać. Ale co się dzieje przez moc Bożą? Bóg wszystko nastawia z dokładnością do mikrona. To znaczy doskonale. Dlatego Boże uzdrowienie pozostaje, podczas gdy medyczne czasami trwa krótko. Hallelujah. Pozwólcie, że pokażę Wam coś. Chcę Wam pokazać, jak się to robi i pokazać też efekty działania. Chciałabym prosić kobietę z problemami kobiecymi, aby wyszła do przodu. Dobrze? Potrzebuję kogoś jeszcze? Tak? Myślę, że jeszcze kogoś dobiorę, już mam około trzy osoby tutaj, to wystarczy. Dobrze, chodźmy, będziemy mieli jeszcze kogoś, ponieważ chcę Wam pokazać coś, zobaczycie jak wielką reakcję z ich strony, a czasami nie zobaczycie za wielkiej reakcji, ale ja wierzę, że ta czwórka zareaguje pozytywnie, pozwólcie, że zobaczę co ta trzecia dziewczyna dostała. Chcę, abyś podeszła tutaj, ta, która ma błękitne spodnie. Przyczyna, dla której to mówię, jest, że czasem jest łatwiej, wierzcie, ze względu na rodzaj ubrania, które masz, zaobserwować, co się stanie. Ty masz problemy kobiece. Czy w tej części ciała masz bóle w tej chwili? Nie. Ale czy masz problemy kobiece? Nie mam zamiaru pytać o to, ponieważ to nie jest ważne, ponieważ Bóg wie, co to jest, a to przez moc Ducha Świętego dokona się. Uzdrowienie. To, o co ja ją poproszę, to, aby wstała ze stopami złączonych a teraz włożę ręce na jej miednicę i każdy to niech wyczuje. Teraz kości miednicy u mężczyzn są wyżej niż u kobiet. Kobiety, podejdźcie tutaj, mężczyźni, Wy to też zauważycie, początkowo będziecie mieli trudności, ale aby je zlokalizować, gdzie się one znajdują, ale z pewnością znajdziecie je, to najlepszy sposób. A oto co ja zrobię, położę ręce na jej miednicy i rozkażę w imieniu Jezusa. Teraz kości miednicy do mnie. Czy chcecie spojrzeć z tyłu? Wygląda mi na to, że one są równe, a jeśli nie są, to bardzo łatwo je skorygować, ale one wyglądają mi na równe. Tak, jej kręgi lędźwiowe są za bardzo przegięte, czyli ma osłabione mięśnie i to powoduje osłabienie tu w tej części trochę wyżej, gdy kości krzyżowe gdy kość jest pochylona do przodu, jak jej postawa, gdy to się uda skorygować, wtedy kość krzyżowa, która stanowi część górną, przejmuje obciążenie z lędźwi. Tak. Nazywamy to pochyleniem do przodu. Gdy postawa kości krzyżowej powróci, zwalnia to miejsce w głowie. Widzicie? Tam, gdzie są kręgi szyjne. Tak, wyrażając się nietypowo, zamiast, e, można to nazwać polipem, w ten sposób łatwiej zapamiętać. Nie jak powiedział dr Leroy, ale polip, jak to Charles nazwał, w porządku, w imieniu Jezusa rozkazuje ledziom się nastawić. Rozkazuje temu i mówię, co należy zrobić. Skręcić z powrotem. Trzeba skręcić z powrotem. Rozkazuję, by powróciły kości na miejsce w imieniu Jezusa. Rozkazuję wszystkim organom kobiecym w niższych częściach zająć swoje miejsce. Rozkazuję kościom miednicy w imieniu Jezusa powrócić na miejsce. Patrzcie teraz. Francuz uwolniła moc. Wydała rozkaz. A teraz patrzcie, co moc Boża czyni. Czuję, że się coś porusza. Coś przed tym rozpoczęłaś mówić tego. Co to było? Aleluja. Jeszcze nie. Widzicie? Widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się naraz wydarza? Jej miednica się porusza. Nawet wydawało się, o, teraz, widzicie? Czy Ty to robisz? Nie. Czy Ty to robisz, Francisz? Tak więc to musi być jedynie moc Boża. Dzięki Jezu. Zauważcie, gdy usługujemy komuś w części niższych, ta usługa nikomu nie zaszkodzi. Jeśli nawet nie znajdujesz nic złego, to możesz w ten sposób usłużyć. Jeśli się nic nie od, y, skręca, to znaczy, że nie potrzebuje się skręcać. A jeśli tak, to widzicie moc Boża działa. Czyż nie jest to cudowne? Dziękuję Ci, Jezu. Pozwólcie że się usunę. Hallelujah. Wierzymy, że wy i z tam za żelezną kurtyną. nas oglądacie teraz i wy w Meksyku, w Hiszpanii, czy w Arabii Saudyjskiej, gdziekolwiek to nie jest, oglądacie. Wierzymy, że dostrzegacie tę prostotę i też będziecie w stanie uzdrawiać tam, gdzie jesteście. Hallelujah. Halleluja! Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. To wszystko jest proste. Gdy Paweł powiedział, a moc moja i zwiastowanie moje nie jest, nie bywa głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich dług i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. To, co tutaj wam pokazujemy jest pełna moc Boża. Po prostu uwalniamy w zasadzie to, co, co, co to jest. Jej duch tak wielki jak ona jest napełniony Duchem Bożym i ona uwalnia tę moc Bożą pochodzącą z Ducha Bożego. Z, z niej ta moc wychodzi i działa. Jezus powiedział, odczułem, że moc wyszła ze mnie. Uzdrawia uzdrowieńcza moc Boża i tchnienie Boże, energia Boża. To uzdrawia moc Boża, przechodzi, aby dokonywać kostnych przesunięć w jej ciele. Ta uwalnia, uwalnia nerwy, uwalnia mięśnie, wiązadła. Nie jest to ciekawe? Chwała Panu Francisz. Tam jest e, kamera z tyłu u ciebie. E, dasz sobie radę, dzięki Jezu. Powracamy znów do przodu. Tak, chciałbym, aby ta kamera tutaj ujęła to wszystko. Jeśli by za, za bardzo wygięła się i zaczęła boleć, po prostu nakaż w imieniu Jezusa: powróć na swoje miejsce. Masz odpowiedzialność. Tak szybko jak się to rozpoczęło, tak też zakończy. Czy możecie mi powiedzieć, kiedy skończyło się? To właśnie teraz. O tak, teraz. Możesz powiedzieć, ponieważ nagle stwierdzisz, że nie czujesz już więcej mocy, która wychodzi z palców. Mogłam odczuwać tak pozytywnie jak nic innego to, co się działo, a potem nagle to było tak, tak to sto, za, zatrzymało się, urwało się dokładnie w tym momencie i ona odczuła dokładnie tę samą rzecz, która była niczym innym jak tylko przejściem mocy na, na nią. Kręgi lędźwiowe są z powrotem tam, gdzie być powinny. Jeśli byś tak mierzył, jak ja teraz to robię w ten sposób, to powinno to być mniej więcej 1/ cali. ,1 ona ma dokładnie. Dokładnie. Pozwólcie, że Wam coś powiem. Jeśli miałaby za krótką nogę, wtedy zacznie się chwiać do przodu i do tyłu, ale ona tego nie robiła. Gdy nogi są równe, zazwyczaj pochwieje się i natychmiast przestaje się chwiać i wtedy następuje skręcanie. Niektórzy nie chwieją się, bo mają nieruchomość. Nie jest to ciekawe? Mamy często ludzi, którzy, gdy tak robimy, nic się nie dzieje. Aż naraz ich ciała zaczynają się przekrzywiać, to do przodu, to do tyłu. Dlaczego tak to jest, doktorze? To jest ciekawe, prawda? Wtedy ich problem jest w wyższej części, nie w miednicy. Ich problem jest może w pierwszej lub wyższej części lędźwi. Idzie mięśni, jako, że będziemy robią coś o tym takiego. Mówimy, pozwólcie, że dodam jeszcze coś. Uważajcie, duch Boży będzie was, wam przypominał te rzeczy, o których wam teraz mówimy, abyście byli uzdrowieni. Miesiąc temu, gdyśmy już y, zaczynali usługiwanie w jednym z kościołów, siedząc tam na przodzie, uwielbiając Boga, czcząc go, odczułem naraz ból w krzyżu w tej części. Dokuczliwy ból. I ten ból się wzma, zmagał. I gdy uwielbialiśmy, ja zamiast podnieść me ręce, założyłem je do tyłu tutaj na tę część mego ciała i powiedziałem w imieniu Jezusa. I naraz odczułem, jak z, w moim cielu, w moim ciele zaczęło się coś dziać, zaczęło się coś wykręcać. Nie rozumiałem tego wszystkiego, ale gdy się to skończyło, mój krzyż przestał mnie całkowicie boleć. Co to było, doktorze? Hmm, co to było? Co, co spowodowało ten ból? Coś uległo korekcji. Czasami, gdy ja to robię sobie, to przechylam się, aż prawie upadam. Zawsze miewam mam jakieś problemy z dolną częścią i koryguję je. Nie jest to wspaniałe. Dziękuję Ci, Jezu. W porządku, chodź tutaj. Pozwólcie, że popatrzę na nią. Jaki Ty masz problem? Nie mam prawidłowego jajeczkowania. It does not. Okay. Now, Czy słyszysz, co on powiedział? Jeśli jakiś mięsień kurczy się, wielokrotnie on jest powodem tych nieregularności. A więc wyrównamy tutaj to wszystko. A to takie proste do zrobienia. Gdybyś tylko zrozumiał zasady Boże, zrozumiałbyś, że wszystkie uzdrowienia są proste. Bóg chce, abyś się miał dobrze. Jak wielu z was wierzy w to, że Bóg chce twego dobra. Bóg nie chce, abyś chorował. To diabeł chce, abyś był chory. To nie Bóg. Dobrze. Dok przy poczynił obserwacje. A pozwól, że zapytam. A może podziel się swoimi obserwacjami, a później zapytam. Tu mamy coś przeciwnego. Poprzednia Pani miała za wielkie zgięcie. Ona znów ma za małe. Ona ma tylko około 1,4 cala, a powinna mieć i 1,1 czwarta. Jeśli tutaj dam tę miarkę e, u podstawy kości krzyżowej i tutaj, gdzie jest dziewiąty kręg piersiowy, gdy to teraz tu na stawie, widzicie ile to jest? To jest około, około trochę mniej niż cal, a powinno być cali 1 czwarta. Więc gdy to zrobisz, to zrobicie. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją przeciwną do tej poprzedniej. Tamta miała za wiele, a ta za mało. Ile ja mam? Nigdy, nigdy przed tym nie mierzyłem. trochę za dużo. Pa, Panu. To jest porządek z miednocią. Mówiłem Ci, że to trudno. W porządku, w imieniu Jezusa rozkazuję Ci wykrzywienie. Powróć do normy. Czy się to dzieje? <dusrych> Czy Ty to robisz? Nie. ]OC? Czy Ty to robisz? Dziękuję Ci, Jezu, Hallelujah. Nie jest to wspaniałe. Dzięki Jezu. To po raz pierwszy miałem robione. Sprawdź mnie doktorze. Doskonałe. Alleluja. Dziękuję Ci Jezu. <laughs> Więc jaki, jaki wniosek z tego uzdrowienia? Jezus powiedział: Doskonały bądźcie jak ja doskonały jestem, czyli fizycznie też. Czy chciałbyś się z nią zająć? Dobrze, przyjdź tutaj zaraz. Chcę każdemu powiedzieć, że jeśli Charles i Frances może to zrobić, to ja mogę to także zrobić. Jeśli to robił Jezus, ja mogę to też uczynić. Mogę większe rzeczy nad te które Jezus czynił, ponieważ Jego Słowo tak mówi. Dobrze, teraz, jeśli Charles i Frances może, to z pewnością Ty także możesz. A więc pozwólmy tym dwóm dziewczynom, aby uczyniły to sobie nawzajem. Niech złączą swoje stopy razem. Połóż ręce na jej miednicy. Odszukaj, gdzie ona jest. Widzisz, wcale nie jest trudno ją zlokalizować. Kiedy raz znajdziesz, to już bez trudności możesz je zlokalizować. Więc jaki Ty masz problem? Czy z krzyżem, czy problemy kobiece? Obydwa. Obydwa. Czy masz problemy z krzyżem? Masz także bóle w szyi? A, a co się stało z twoim krzyżem? Co mówią lekarze? Nigdy nie badałam się. A, wstyd. Ja też nie. A, I i, i, widzicie, i wiecie, jeśli nie jesteś uzdrowiony mocą Bożą, to idź do lekarza i znaleźć to, co jest nie w porządku, abyś wiedział, w jaki sposób usługiwać innym. To jest nasza po prostu zasada. Kiedy nie wiesz, co jest w porządku, to idź i niech lekarz ci powie. Ale naturalnie nie polegaj spo, na lekarzu, tylko na mocy Bożej, bo moc Boża czyni nadnaturalne rzeczy. Tak. jej kręgi lędźwiowe są za bardzo wykrzywione, to nam mówi o osłabionych mięśniach w jej krzyżu, a także... Jak wiele z Was dostrzega to mocne skręcenie tam, jeśli to nie jest za dużo powiedziane, to może być lordoza. Tak, to prawda. Nazywa się to lordoza, jak wielu z Was widziało ludzi takich, w których kręgosłup puklił się, a potem wyprostował, to była mała sprawa. Tak, bo mięśnie brzucha działają razem z tymi, a gdy masz lordozę, wtedy zawsze masz powiększone mięśnie brzucha, ale możecie zobaczyć, że też ma za wielkie wykrzywienie, popatrzcie. Że jej prawe ramię w stosunku do lewego jest niższe, to jest niższe niż drugie. Dobrze, ten tutaj jest niższy. Widzicie, mamy doskonały przykład na, na tej poprzedniej kobiecie. Gdy to wyprostujesz, wtedy też ta część się wyprostuje, gdzie są nerki nadnercza, jajniki, adrenalina, tyreideum. Gdy jej ręce się wyrównają, to w zasadzie działasz z tarczycą, a ta współpracuje z przysadką mózgową. To powód, dla którego ta dziewczyna jest czupła i miała nadczynność tarczycy. Gdy skorygujesz miednicę, Wtedy automatycznie korygujesz system gruczołów także, bo korygujesz adrenaliny, tarczyce i przysadkę. Gdy oddychasz, to kość krzyżowa rusza się w przód i w tył. I to naturalnie powoduje naciąganie gardzenia kręgowego i kanału rdzeniowego. A z kolei stymulujesz twoją przysadkę mózgową, która jest w głowie. Te gruczoły muszą współpracować, dlatego też te kobiety, gdyby się zestarzały i gruczoły by się by nie współpracowały. Działałyby, ale nie współpracowały w taki sposób, jak ale właśnie... Ale że dodam coś jeszcze. A, Leboy, jak to wygląda w ciele Chrystusa? Doktor Leroy, po raz pierwszy słyszałam go, jak mówił o kości krzyżowej, która porusza się w czasie oddychania. Za każdym razem, gdy nabierasz powietrze, kość krzyżowa porusza się. Jeśli nie, to masz kłopoty. Każdy niech położy swą rękę właśnie tutaj na krzyżu. Pamiętajcie, gdzie kość krzyżowa jest. Połóżcie swą rękę na krzyż i zróbcie kilka wdechów i wydechów, abyście mogli to zaobserwować. Ogólne poruszenie na sali. Czy już wiecie, że kość krzyżowa porusza się za każdym razem? Czyście to zauważyli? Zróbcie wydech, wdech, zauważcie, że wasza kość krzyżowa rusza się przy każdym oddechu. Jak długo ona porusza się, to wszystko w porządku. Gdy dziecko się rodzi, bierze się go za stopi i uderza się go po, po, po śladkach, to powoduje początek oddychania. Ten pierwszy wdech to wciągnięcie, czyli gdy naciągasz, to powodujesz wdech. Ostatni ruch płucami to wydech, więc nie zapominaj zrobić wydech, gdy będziesz umierał. <śla> Nie licz na mnie, nie chcę tego robić. Okej, okay, to oznacza, że zrobiłeś ostatni wydech ja. Amen. E, dlatego miednica jest tak bardzo ważna, bo tam utrzymują się kręgi klęciowe, które się koły w przód i w tył, jak Dobrze. długo żyjesz. pozwólcie, że powiem coś jeszcze. Możecie dokładnie to samo uczynić, będąc w domu. Jeżeli chcecie zbadać okolice miednicy, to stańcie przed lustrem nago, zamknijcie drzwi, Połóżcie swoje ręce na biodra. To znaczy mam na myśli na miednicę. Nie macie pojęcia, jak bardzo zdrowym możecie utrzymać swoje ciało poprzez tę prostą rzecz. Po prostu przez moc Bożą, która wydaje z was i dotknie waszego ciała. Pozwólcie, że zobaczę, co będziemy robić tutaj. Połóż ręce na tym, rozkaż im w imieniu Jezusa. Rozkazuję wam w imieniu Jezusa powrócić na miejsce, Powrócić na miejsce. Rozkazuję Kości Krzyżowej bądź zdrowa. Rozkazuję Kości Krzyżowej bądź zdrowa. Rozkazuje skrzywieniu, aby zmniejszyło się. Rozkazuje skrzywieniu, aby zmniejszyło się. I kręgosłup się. aby się wyprostował. I kręgosłup aby się wyprostował. Prawe ramię, aby się obniżyło. Prawe ramię, aby się obniżyło. A lewe podniosło się. A lewe podniosło się, aby były równe, aby były równe w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wtóż okolicą miednicy. Okolic Rozkazujecie, się. Skręć się. dopóki ten problem nie jest uzdrowiony. Dopóki ten problem nie jest imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Ona pamiętała, aby powiedzieć dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Teraz zauważycie, że to dopiero początek. Zauważycie, jak nagle nic nie zobaczycie, ale nie zatrzymujcie się tam. Trzymaj swe ręce tam, niech moc ciągle przechodzi. Chwała Panu, Jezu. Dzięki Ci. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. A teraz ta miednica wymaga skręcenia do przodu. Tak, do przodu. Innymi słowy, chcesz, aby okolica pośladków przesunęła się do środka do przodu. Ona to odczuje na swojej ręce. A co ty czujesz? Odczuwam poruszenie. Naprawdę. Możesz odczuwać czuję. coś z mocy, która przechodzi przez ciebie lub tak, coś w mogę. tym rodzaju? Mogę. Tak, to nie do wiary. Dzięki Jezu. To wspaniałe. Doktor Weiss mówi, że łopatki spłaszczają się. Wszystko skręca się. Czy moglibyście to kiedyś oglądać przedtem? Chodź, tutaj. Widzicie, to naprawdę skręca się. Doktor Weiss, z Twojego punktu widzenia, Co, w czym Ty widzisz nadnaturalność? Co się to tu szczególnego jest wydarza? Korekcja tego zabrałaby lata pracy i efekt byłby ciągle nietrwały. A tutaj w kilku minutach Pan to czyni. Ale, ale coś jeszcze zostawcie do mnie, bo wiecie. Wiecie, mieliśmy nawet chiroprakty, nawet dwóch, męża i żonę. Przyszli e, naraz, zaraz po tym, gdy ręce i nogi wzrosły i odkryliśmy że oni zatrwożyli się, że pracę im zabieramy. Wtedy około 200 czy 300 osób zostało uzdrowione. Zaprosiliśmy ich na obiad i następnego dnia naprawdę byli zakłopotani. Wszyscy się interesowali tym. Odpowiedzieliśmy, czyńcie pracę pańską, a On się zatroszczył o was. Od tego czasu byli podnieceni, mieli coraz to więcej pacjentów, bo ci, którym zostało pomożone, przyprowadzali innych. Halleluja! Amen, amen! Pewien Hiroplakto, Co to było? Te wszystkie ciężkie przypadki i tak i tak trafiają do nas, gdy pokrążą po całym świecie. Alleluja. Alleluja. Nie jest to fantastyczne. Cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Amen. Obudwie te panie przeszły przez 12 godziny przeszkolenie na wideo, przestudiowały książkę, jak uzdrawiać chorych, były w grupie uzdrowieńczej i teraz idźcie i czyńcie to aż do końca waszego życia. O, co za chuj dawka! <laughs> i wcale nie zwalnia. Dlaczego by miała? Masz jakieś wyjaśnienie? Jest wiele naprężeń w mięśniach około lędźwiowych i one przez długi czas były tak spięte, więc popuszczają. Mięśnie przesuwają się jeden po drugim, jak i włókna mięśni i ty się pozbawiasz przyczepności i kleistej substancji między nimi która się wytwarza, a teraz to znika. To jest właśnie że teraz się coś szczególnego. Ty rób dalej to dokładnie, coś robiła. Powiedz w imieniu Jezusa. Rozkazuję Ci. Zatrzymaj się. To jest autorytet wierzącego. To jest moc Bożego Ducha Świętego. Dzięki Ci Jezu. Czy nie przekracza to ludzkie zrozumienie? Hallelujah. Okej, okay, doktorze, ilu z Was ludzi różnice w jej ramionach? To jest wspaniałe. Dobrze, w porządku. Poczekaj chwileczkę. Możesz iść. E, popatrz, jak to wspaniałe. Sprawdźmy, Teraz widać, wyrównane ramiona. jak mian. to wygląda w niższej części, bo to będzie widzialne. Nie zawsze to możesz łatwo zobaczyć. Ale popatrz na to. Już prawie Prawie całkowicie normalne. normalne. Około ćwierdził cała, ćwierdził Tak, traktuje jako ważną zasadę zdrowotną. Wiele lat temu Bóg przemówił do mnie, powiedział wyciągnij się. Nie wiedziałem, co Bóg miał na myśli, myślę, mówiąc wyciągaj się. Obserwowałem kurczaki. Od zwierząt się nauczyłem, że trzeba się wyciągać, a my ludzie nie mamy na tyle zmysłu. Chodzimy zgarbieni. Zapytałem chiropraktę, dlaczego tak Bóg powiedział, co to znaczy? Odpowiedział, pozwól, że ja tutaj Ci powiem dokładnie. Twój rdzeń kręgowy wraz z mózgiem wydziela płyn mózgowo-rdzeniowy, który odżywia system nerwowy. Gdy kładziesz się do łóżka, to wydzielanie ustaje, a gdy się właśnie wyciągasz, aktywizujesz wydzielanie i ono znów odżywa. Odżywia też Twój system nerwowy. Czy jesteś blisko prawdy, dr Leroy? Tak, dobrze to zrozumiałam. A to, co my mamy teraz robić, podczas gdy ty będziesz robił jej miednicy, niech każdy z Was powstanie znajdzie partnera swojego. I teraz będziemy wszyscy się rozgrzewać. Może niektórzy z Was nie mieliście ruchu, gdy inni go mieli za dużo. Musimy potrenować Wasze ręce, abyście byli gotowi na jutro. Niech każdy z każdym nawzajem to zrobi. Okej, okay, zapytam teraz, czy macie bóle w krzyżach. Więc zapytaj ich, kobiece choroby czy jakiekolwiek. Zapytaj tego partnera, czy nie ma jakichś problemów, później zmieńcie partnerów. Dzięki Ci, Jezu. A teraz powiedzcie w imieniu Jezusa i rozkażcie, aby powróciło na miejsce. Dzięki Ci, Jezu. Pozwólcie, że Wam powiem, że to jest nowotestamentowy Kościół, w którym ciało doznaje uzdrowienia. Czy wiecie, co ja chcę, abyście zrobili? Chcę, abyście wszyscy oddali Jezusowi oklaski, usiedli, abyście mieli trochę treningu. A teraz powiedz im, aby już zaprzestali i usiedli, a ja chciałbym przejść do następnego tematu. Oddajmy okay. Jezusowi mocne oklaski. Każdy się z niego wielbia Jezusa. Aleluja. Aleluja. Pozwólcie, że zrobię krótkie podsumowanie. Jak wiele z was miało problemy z krzyżem? Jak wiele z was miało problemy lub miało jakiekolwiek bóle, a te zostały uzdrowione, gdy tak, ktoś zrobił rękami, tak, jak my to nazywamy, machajcie. sprawy jednicy. się. Patrzcie na co co Bóg zrobił. Spójrzcie na moc Bożą, usługiwanie ciała Chrystusowego, uzdrawiające tłumy chorych. Dzięki Ci, Jezu. Aleluja. Siadajcie teraz. Czy jesteście gotowi, aby dalej się uczyć? Zaczekajcie, aż dopóki nie zaczniemy dalej robić coś innego. To będzie dobre. Pokażemy Wam, jak wygląda tak zwana sprawa szyi. Czy wiecie, że zaskakującą rzeczą jest, że Bóg pokazał Charlesowi, Bóg pokazał to jemu, a potem doktor Leroy powiedział Charlesowi, co on w zasadzie robił? Pozwólcie, że Wam wyjaśnię. Pomóżcie mi lekarze, czy głowa waży około 7 kg, czy coś takiego? Nie, raczej między czterema a pięcioma tak nie 5. Tylko te potężne głowy ważą siedem, czyli moja waży cztery czy pięć, Aleluja. Dlatego też, jak już wyjaśniałem, stresy od w których ciało leci do przodu, a szyja z głową do tyłu, mam nadzieję, że o tym więcej powiem dziś wieczorem, ta część Twojej szyi doznaje mocnych przeciążeń, więc kilka lat temu Pewien mężczyzna z wypadniętym dyskiem był u nas przez dwa czy trzy dni, a potem przez jakiś czas nawet pracował z nami. Pewnego ranka obudził się i powiedział, Charles, mam straszny ból w palcu u nogi. Powiedziałem, "OK", więc wyrównałem u nogi. Zapytałem, czy jeszcze Cię boli? Odpowiedział, tak. Więc wyrównałem ręce, czy jeszcze boli? Tak. Zapytałem, co może, hmm, możesz mi powiedzieć o tym, czy byłeś, a może chiroprakta ci coś mówił? Odpowiedział, o tak, jeden z chiropraktów powiedział, że w kręgach szyjnych, w górnych, trzech kręgach, w tych górnych, trzech czy czterech, podchodzących pod czaszkę, że ten najwyższy wchodzi w czaszkę jest nie na miejscu i to powoduje łańcuchową reakcję w całym kręgosłupie. Więc będąc tam w sypialni, położyłem ręce na szyi, naciskając palcem ten krąg w kierunku czaszki. Tak, że palec dotykał tego kręgu. Wiedziałem, że jeśli nakażę w imieniu Jezusa, by był zdrowy, więc Morz Boża przepłynie z Ducha Bożego na mnie w to miejsce. Zrobiłem jeszcze coś bardzo interesującego. Wiecie, nie będąc świadomy tego, jestem w zasadzie bardzo naiwny, uczy się wiele o ciele ludzkim. 14 lat temu wiedziałem tylko, gdzie jest nos, oczy, usta i tym podobne. I to było wszystko, co wiedziałem. Więc gdy położyłem rękę na to miejsce, podnosząc głowę troszeczkę, zwalniałem obciążenie na kręgosłup. Gdy podniosłem, obracałem głowę raz w jedną stronę, aż do końca, ile mogłem i jemu też obróciłem głowę, aż do samego końca, wtedy odwracałem na drugą stronę, aż do samego końca, aż powróciłem na środek, a potem podnosiłem do góry i w dół, obracając w ten i tamten sposób. Gdy to zrobiłem, powiedziałem, czy jeszcze masz ból w twoim palcu? Odpowiedział, nie, już niknął. To ciekawe. Położę moje ręce na doktorze, jak to zawsze robię, niech to kamera tu obejmie na prosto. Pokażę Wam jak kładę ręce, pozycja moich rąk i jak kładę ręce. na Różne części ciała kładę, bez wiedzy medycznej czy nowego zdrowego rozsądku, ale zawsze umieszczałem je dobrze. Zawsze tak jak trzeba i to robiłem przez 10 lat. Potem Frances zaczęła także to robić. Tysiące ludzi było uzdrawianych z różnych chorób, a teraz ja kładę ręce na Tobie, a Ty mi wyjaśnij. To jest zadziwiające, ile mam intuicji. Gdy podajemy sobie ręce, to jest oznaka przyjaźni, czyż nie? Tak. To przychodzi nam intuicyjnie. My także przekazujemy moc komuś, kto jest chory. Dajcie mi starego pijaka, uścisnę jego dłoń, okażę mu miłość, a on pomyśli, że ja go tak kocham, przytulam, a właściwie to ja naprawdę tylko przekazuję moc Bożą na niego. Hallelujah. Chcę, je, abyście obserwowali Charlesa i chcę, aby wam pokazał coś, a Duch będzie was prowadzić. Czy wiecie, że Biblia mówi, na chorych ręce kłaść będziecie, a ci wyzdrowieją? To, co Charles robi, to kładzie Ręce na chory. Jeśli to jest problem z krzyżami lub szyją, on kładzie ręce na te trzy najbardziej wrażliwe kręgi w całym Twym ciele. One idą aż do Twojego mózgu i w dół z powrotem do górnej części krzyża. Zobaczcie, gdzie on ma swoje kciuki. Czy widzicie, że to jest naturalne miejsce dla kciuków, aby tam weszły? Zaczekaj chwileczkę, gdzie on jest? On ma swoje ręce i kciuk z przodu moich uszu tutaj, co nazywa się stawem szczękowo-skroniowym. 35% wszystkich impulsów pochodzących z twojego mózgu idzie przez staw skroniowo-szczękowy i idzie do mózgu z tej części kręgosłupa, więc rozumiecie, co on tutaj robi. Poza tym trzyma swoje ręce rękę na centralnym systemie nerwowym, gdzie rdzeń kręgowy wchodzi przez otwór do pytylicy i schodzi do kręgosłupa. I tam właśnie ma swoją rękę. A część swej ręki, dłoń, ułożył tam, gdzie znajduje się mięsień e, mostkowo obojczykowo sudkowy to jest tam, gdzie wegetatywny układ nerwowy schodzi i kończy się na dnie otrzewnej w pobliżu odbytnicy. Dlatego też, gdy Charles dotknął policzek tego człowieka, to uzdrowił go z hemoroidu. Za chwilę opowiemy mam coś więcej na ten temat. Dobrze, popatrzcie na to. Zauważcie, że zgrubienie mej ręki jest pod Jego brodą. Kładę ją tam, by móc podnieść Jego głowę. Rozluźnij głowę, a ja ją podniosę. Nie prostuj ją, jak robi to kura. Nie ściska jej. Po prostu przejmij jej ciężar. Tak, jakbyś podnosił dzban ze stołu. W imieniu Jezusa. Wtedy, gdy ją unoszę, zaczynam ją jakby... Dźwigać i skręcać. Skręciłem jak tylko się dało, a potem w drugą stronę, aż do przodu, do tyłu i obracam ją, obracam. Halleluja. A potem łapię ich za ramiona, chyba że ktoś tam stoi za nimi, by ich złapać, bo zlecą. Jeśli nie chcesz płacić lekarzowi za usługę, to z mu to tak. Halleluja. Pan. Pa. <laughs> if you, if you doctor, tak, jeśli nie chce zapłacić ziemi, to tylko tak mu zrób. <laughs> Haleluja. Hallelujah. Tak, to się, to my nazywamy tak medycznie, sprawa szyi. Dymina, dynami. Hallelujah. Amen. Czy jest tam ktoś dzisiaj, kto ma problemy z szyją? Może ktoś ma bóle tam? Chodź tutaj, tak, Trish. Tak, czekałbym. Chciałbym teraz, żeby ludzie z bólami wyszli. Wyszli? Nie, w trzech, czterech, bo resztę zostawimy Wam później. Zaraz to ktoś tu zrobi za chwilę, więc nie bójcie się, czekajcie. Jeśli chcecie, możecie stać przed tutaj w przejściu. Chławo. Niech podejdą trzy, cztery osoby. Powiem Wam, co zamierzam zrobić. Niech najpierw te dziewczęta podejdą. Chodźcie tutaj. Ustawcie się tutaj w rzędzie. Chcę zobaczyć tych wszystkich śmiałków, którzy naprawdę chcą się nauczyć, jak uzdrawiać chorych. Chcę zobaczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pierwsza ósemka to zademonstruje. Pała Panu. Popatrzcie na nich, popatrzcie na nich. Pała Panu. Aleluja. Tak więc, czy rąk? Jeszcze nie. Nie byliście nauczeni, jak korzystać ze zdrowego rozsądku. Biblia mówi, nie bądź szybkim w kładzeniu rąk. Mam odczucie, że to ma inne znaczenie tam w Tymoteuszu, ale nie kładź na nikogo ręce, jak długo ktoś nie stoi za nim, bo moc Boża jest bardzo potężna. Proszę o ośmiu przystojnych mężczyzn a teraz. teraz wszyscy słuchajcie, przekażę wam jeszcze coś. Popatrzcie na mnie i każdy niech słucha. Chciałbym, abyś to wysłuchał bez powątpiewania. Zobacz, zobaczycie, jak oni bardzo ostrożnie ich łapią, gdy zostaną powaleni mocą, bo inaczej by mogli uderzyć głową o pianino, czy ławkę, kamerę, czy, czy mikrofon. Zawsze popatrz, co jest za ludźmi, gdy kładziesz ręce na nich. Bacznie śledź, co robisz. Miej otwarte oczy, zwracaj uwagę na wszystko. Nigdy szybko nie kłaść rąk na ludzi, a gdy nawet nie masz pojęcia, co może się wydarzać, bo morza, Boża moc jest, e, naturalnie przepływa i wielu ludzi jest powalonych pod działaniem tej mocy. To jest moc, która będzie działać nad ludźmi tutaj, gdy pokażemy Wam, jak usługiwać przy tak zwanej sprawie szyi. Dynamiczne mocna, pełna siły i mocy. Nic dziwnego, że tak to nazwaliśmy. SS w skrócie, dynamiczne, bo to jest potężna moc. To jest moc uzdrowieńcza, która wypływa z ciebie. Przesuńcie, przesuńcie się tutaj w tym kierunku, bo możecie potłuc się jeszcze uderzając o ławki. Charles, niech niektórzy zejdą tutaj trochę dalej. Po prostu oddalcie się jeden od drugiego, aby każdy miał miejsce, aby usługiwać i aby mu usłużono. W porządku. A wy za nimi łapcie. Tak więc, jak nastawić najlepiej kamery. Niech o tym zresztą pomyślą kamerzyści, ale może chcecie, aby niektórzy byli z boku. Okej. Okay. Niektórzy z tej strony. Tak. Aby objąć kamery. Niech każdy teraz słucha Charlesa. Niech każdy słucha jego instrukcji. Tak więc. Wy stojący za nimi uważajcie. Bądźcie czujni. I gdy będą powaleni mocą Bożą, to wy nie kładźcie znów rąk na nich, bo zwalicie tych, którzy im usługują. Czyli wiesz, że gdy ten z tyłu kładzie ręce na tym, kogo ma złapać to osoba i insługująca staje się jak pijana w Duchu Świętym, wy zostaniecie pod działaniem mocy Duży Bożej, więc wy porządkowi trzymajcie ręce z dala przygotowane. Naturalnie, gdy upadną w wasze ramiona, to musicie użyć rąk, by ich podtrzymać, a oni otrzymują podwójną porcję z tyłu. Aleluja. Ci, którzy usługują, którzy stoją tyłem do audytorium, kładźcie ręce na szyję. Kładźcie pierwsze Włóżcie ręce. ręce na te trzy kręgi z tyłu ich szyi. Niech Wasze palce wyczują je ostrożnie. Tak, a Wasze kciuki są na przodzie uszu. A Twoja dłoń i zgrubienie obejmuje ich brodę. Jak słyszeliście, kładziemy ręce na te wszystkie części, jak dr Leroy powiedział, wszystko to jest pod wpływem mocy. A teraz powiedzcie w imieniu Jezusa, niech każdy dysk i kręg szyjny wejdzie na miejsce i uzdrowiony zostanie. Każdy mięsień, nerw, ścięgno, niech się rozluźni. A teraz odwróćcie ich twarze w lewo i prawo. Tak daleko, jak tylko można, nie gwałcą czyji. Jeśli szyja zatrzymuje się, powiedzcie rozluźnij ją, ale nie przegwałca jej. Bo to nie Twoja sprawa. Niech moc Boża działa, a Ty współdziałaj z nią. To jest naturalna rzecz. Odwróć głowę. A gdy powróci na środek, to pozwól im popatrzeć w górę i podzi uśmiechnij się. Poobracaj głowę w tył, a potem pozwól im popatrzeć na dół, na, na diabła i język mu pokazać. Halleluja. Skręć ich szyję do przodu, aby popatrzyli w dół. Okay. A gdy powrócisz na środek, poobracaj ich szyję dookoła. Róbcie, co Wam pokazuje. Nie wyprzedzajcie mnie. Uwolnij szyję, by można ją obracać. Tak. Lekko unosząc. Zróbcie to wolno. Tak. Pamiętajcie, gdy jest, jest, jest, jesteście rozluźnieni, to wszystko się dzieje, gdy lekko unosicie głowę. Niech każdy powie, lekko unieść. Tak. Dziękuję Ci, Jezu. W porządku. A teraz uwolnijcie ich porządkowi. Uważajcie. Każdy z problemem szyjnym, uważajcie, z problemem szyjnym, tak, uwalniamy naszych pacjentów po kolei, jeden za drugim, Aleluja, chwała Panu, połóżcie ręce na nim. Połóż delikatnie rękę, a nie masuj. Tak, 16 lat temu, gdy Katrin Kuhlman położyła ręce na Francji, dziwny fenomen się wydarzył, rzadko spotykany. Tak, może w kręgach świątkowych, ale myśmy tego nie znali, dlatego też nazwaliśmy ich świętymi upadaczami. A co dzisiaj się dzieje, gdy tu patrzymy, ci zwykli ludzie po kilku godzinach ćwiczeń, jak uzdrawiać chorych, upadają pod działaniem mocy Bożej. Dlatego też Bóg powiedział, pokryję całą ziemię mą chwałą, jak wody pokrywają morza, bo ludzie na ziemi zaczynają uświadamiać. Sobie, dzięki nauczaniu i działaniu ducha, że mogą uzdrawiać chorych, to moc Boża dokonuje tej pracy i wiele cudownych rzeczy się wydarza, a to z powodu potopu Bożej mocy na ziemi. Jak za dni Noego to było w sensie fizycznym. Tak, duchowe wody Boże pokrywają tę ziemię przez ludzi i wielkie tłumy. Miliony będzie uzdrawianych i uwierzą w Jezusa Chrystusa. Hallelujah. Jak wiele z Was miało uzdrowioną szyję, podnieście ręce. Tak, pomachajcie ręce, pomachajcie rękoma, oddajcie Bogu oklaski, Jezusowi oklaski. Halleluja, dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję. Jak uzdrawiać chorych? Godzina 12. Hallelujah. Nazywam się Charles Hunter i jestem Waszym nauczycielem dzisiaj. Mam niespodziankę dla Was. Całkiem coś innego. Pokażemy Wam teraz fragment jednego z naszych nabożeństw uzdrowieńczych w sesji nauczania jak uzdrawiać chory. To jest pełne mocnych wrażeń nabożeństwo pełne mocy, ale obserwujcie bacznie, bo już was tego nauczaliśmy. Patrzcie, co się tam wydarza i czego się już nauczyliście, a z pewnością będziecie to mogli sobie poukładać w głowach, jak uzdrawiałbyś chorego, jak to robić, jak oni mogli tyle uzdrowić, jak to robili, jak działali w oparciu o to, co opisali w książce, jak uzdrawiać chorych, bo znajdziecie dużo rodzynek z tego nauczania na wideo. Wiecie? że możecie to robić, więc obserwujcie moc Bożą. Halleluja! na lavatoria maka o ravas šeina ma, jeneko povola mati ate, rike jamu lama minavaše, kia to ra ke vejo nolomo, o ravas šila ma mori ata, mile ije, iva oromo moje nika valata, iantei ke yovola arkaveje, iatei na malata, iakavati, u tinimia ke Aka lavata ye ikama otianaka ajela ura o tiana ka a jela te la lau mo kiate i ion i onu la maharianate o korawa i haniave isena iena mahokolata Jak długo, jak długo mówi Pan Wasz Bóg, jak długo jeszcze ta ziemia się będzie kręcić, jak długo jeszcze to będzie trwało, jak długo krążyć będzie po swojej orbicie, jak długo pozostanie na tym, tej orbicie, jak długo mówi Bóg, jak długo jeszcze to będzie trwać, że ona będzie się kręcić, mówi, ciągle na nowo kręcić, krącić. Bóg Wasz tak mówi, ciągle na nowo, jednak nikt z moich ludzi nie upadnie. Mówi Bóg, nikt nie spadnie z ziemi, bo to jest moje królestwo. Tym, którzy przekażą, przekażą m, swoją życie i poddają się pod mój wpływ i moje przewodnictwo, mego ducha płyńcie z mym duchem. Ciągle na nowo będę odnawiał dni ich życia, a oni będą wierni, mówi Bóg, wasz Pan. Tak, będą wierni. Wszechmocna jest moja armia, potężna jest armia, która, którą sobie powołuję. Popatrzcie, popatrzcie na świat. Czy widzisz te tłumy? Widzisz miliony przychodzące do mnie, mówi Pan, wasz Bóg? Oni przychodzą na wielki czas, w którym będziecie oglądać wszędzie. W tym to czasie, w potężnym czasie, gdy święci moi wejdą w górę. Zobaczą. Pała panu. Pała panu. Halleluja. Pała Bogu. Pała Bogu. Halleluja. Pała panu. Pała Bogu. Pała ci panie. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Cię. Chcę, by ten czas już nawet. Panie Jezu, wielkie jest imię naszego Boga. Palimy Cię, Jezu! Halleluja! Dzięki Ci! Dzięki Ci! Palimy Cię, Jezu! Halleluja! Halleluja! Uwielbiamy imię Boga naszego! Pała chwała, chwała Ci, Panie! Halleluja! Halleluja! Ojcze, palimy Ciebie! Uwielbiamy Ciebie! Halleluja! Halleluja! Chcę, abyście odwrócili się do osoby stojącej obok Was. Nie tej, z którą przyszliście, odwróćcie się w innym kierunku i powiedzcie tej osobie w czasie uścisku, spodziewam się cudu dzisiaj. Powiedzcie, spodziewam się cudu dzisiaj. Spodziewam się cudu dzisiaj. Się cudu dzisiaj. Halleluja. Chwała Panu. Chwała Bogu. Dobrze, proszę usiąść. Siadajcie! Aleluja! Kto chce usiąść? Chwała Bogu! Aleluja! Wiesz, Charles, prawie, że wierzę, że teraz, jeśli byśmy zaczęli machać rękami, wierzę, że na koniec by byli uzdrowieni. Tak, czy chcesz im to pokazać? Czy chcecie zobaczyć to, co Francisz powiedziała? Czy chcesz widzieć to w działaniu? Moc Boża jest tutaj, a to dzięki waszym chwałom. Ona powiedziała, gdy tylko po przesuniemy naszą rękę, uzdrowienia nastąpi. Ale chcę, aby ta osoba z poważnym bólem w szyi poruszyła się ją, by powstała i zobaczy, że jest uzdrowiona. Hallelujah, Halleluja. Powstań. Halleluja. O, tam, Powstań. tak. Halleluja. Pa pani. Tak chciałbym, chcę, aby ta osoba z ramieniem e, w tej części ma ból robiący wrażenie, jakby to był ciężar. Poruszaj w ten sposób. Gdy ten ból zniknie, powstań. W imieniu Jezusa. Tam jesteś. Pa, Panu. Pa Halleluja. Pa Dzięki Jezu. Dzięki. Dobrze. Ta osoba, która przyszła z bardzo mocnym bólem, a ten jeszcze się pogorszył, jest uzdrowiony. O tak. Powstań w imieniu Jezusa. Proszę. Halleluja. Oto ktoś inny. Aleluja. Chwała Ci, Panie Jezu. Chwała Ci, Panie Jezu. O to, no, nie to nie uzyska, jeszcze ktoś. Dzięki Jezu. Ktoś ma ból w prawym ramieniu. Ręce chyba. Nie wiem dokładnie, co to jest, ale jest to ból w prawej ręce. Nie wiem, czy to zapalenie stawów, czy też miejsce jakiegoś zranienia w trakcie upadku. Spróbuj zgiąć swoją rękę. O tak. Pokręć nadgarstku, a zobaczysz, że jesteś całkowicie uzdrowiona. Co ty? Co się stało z twoją ręką? Chodź tutaj, popatrz. Tak, Bóg nie uzawia tylko jednego. Pała Panu, popatrzcie, co się dzieje, kiedy zaczynacie przesuwać ręką nad audytorium, podczas gdy każdy chwali i wielbi Boga. Tak, a to tylko jedna ręka. Poczekajmy, aż będzie czterech. Chwała Bogu. Tu jest drugi. Co się stało z twoją ręką? Złamałeś się? czy tak? Trzymam moje palce w miejscu złamania, tak? Ojcze, dziękuję Ci. Chwalę cię że w czasie uwielbienia sięgnąłeś w dół i dotknąłeś Twym ramieniem Twoją ręką ten nadgarstek i rękę całkowicie go uzdrowiłeś Ojcze, Tobie oddajemy chwałę i cześć w imieniu Jezusa Dziękuję Ci Ojcze Niech moc zmartwychwstania przepłynie poprzez nią teraz i oddaję Ci chwałę i cześć Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa A co jest z Tobą? Co się stało? Ma głębokie cięcie na boku ręki. Podnieś ją, tak aby widzieli. I ona mówi, że ból ją opuścił. Ma reumatyzm w palcach. Chwała Bogu. Hallelujah. I tutaj jest jeszcze ktoś. Halleluja. Tak więc ona mówi, że zmiażdżone palce w pasach taśmy ciągu i uszkodziły to nerwy. Czy masz czucie? W imieniu Jezusa rozkazuję każdemu nerwowi, każdemu ścięgnu, więzadłu i mięśniowi powrócić na swoje miejsce w imieniu Jezusa. Czy już czujesz? Zacznij tym ruszać. Czujesz coś? Czy jeszcze ciągle gdy Cię boli? żyła i odczułam wyraźny ból, ale ból zniknął. Tak, widzisz? Ból już zniknął. Thank you. Jesus. Thank you, Jesus. Give we Thank you, Japan. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Wiecie, ja chcę wam przekazać coś ze słowa dzisiaj, coś, w co wierzę, że wzmocni waszą wiarę. Pozwólcie, że zobaczę wasze ręce, jak wielu z was potrzebuje cudu dzisiaj. Podnieście wasze ręce. Dobrze, jak wielu z was myśli, że otrzymacie. Oto, bardzo proszę. Wiecie, Słowo Boże mówi, On był zraniony za wasze występki i za winy wasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jest jeszcze inne słowo, które tak często zapominamy. Niech moja dusza chwali Pana i wszystko, co jest we mnie. Niech błogosławi Jego święte imię, który przebacza nasze wszystkie nieprawości i wiele ludzi zatrzymuje się w tym miejscu co oprócz tego on uczynił, kto i co uzdrawia wszystkie nasze choroby, tam nie jest powiedziane On tylko uzdrawia niektóre choroby, ale mówi, który uzdrawia wszystkie Twoje choroby. Wiecie, umiłowani, ja wierzę, że jeśli naprawdę rozumiemy, co było zrobione dla nas na Golgocie, to rozumielibyśmy, że kiedy zostaliśmy zbawieni, otrzymaliśmy nie tylko zbawienie i przebaczenie grzechów swoich, ale otrzymaliśmy to drugie małe błogosławieństwo, które brzmi, które uzdrawia wszystkie nasze choroby. I ja wierzę, że moglibyśmy otrzymać chrzest Duchem Świętym. Wszyscy w tym samym czasie. To jest taki kosz obfitości. A potem następna rzecz, moglibyśmy doznać uwolnienia całkowitego, uwolnienia przez moc Bożą. To jest taki kosz obfitości. W sklepach także widzimy kosze obfitości. Wkładają do nich różne rzeczy. Kiedy idziesz do sklepu, widzisz kosze obfitości. Pierwszym, który to wymyślił, był Bóg Wszechmogący, kiedy posłał Jezusa na krzyż. A na krzyż nie tylko wziął swoje grzechy, ale także każdą cząstkę choroby od pierwszego do ostatniego człowieka. Tak często w kościołach nie jest zwiastowana pełna Ewangelia. Jest wiele kościołów, do których możesz pójść, a w których nie usłyszysz nic o uzdrowieniu. Albo jeśli nie usłyszysz nic o uzdrowieniu, to usłyszysz, że to przeżycie nie jest na dzisiaj. Ale umiłowani, Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. I On takim pozostanie, dopóki nie przyjdzie, aby zabrać swą oblubienicę do domu. Chwała Bogu. Jak wielu z was oczekuje tego z radością. Wiecie, Charles i ja wróciliśmy właśnie z Hawaii. Dzieliliśmy się w Szkole Usługiwania niektórymi rzeczami, które stały się w drodze tutaj, ponieważ przerabiamy Księgę Dziejów Apostolskich w Szkole Usługiwania. A to jest dla mnie zachętą, gdy widzę, jak Bóg działa w XX wieku tak jak w Dziejach Apostolskich, tam właśnie pośród zwykłych ludzi. Gdybyśmy tak lecieli dużym odrzutowcem, przeżywaliśmy błogosławieństwo ponieważ coś się wydarzyło. Oczywiście sporo rzeczy wydarzyło się, ale jedną z nich, na którą szczególną uwagę zwróciłam, była ta. Kiedy puścili ten film na ścianę i ludzie oglądali, a myśmy z Charlesem czytali sobie Biblię, wtedy dużo ludzi od samego siedzenia przez tak długi czas zesztywniało trochę. A więc, gdy film się skończył, Charles i ja wyskoczyliśmy i powiedzieliśmy, czy ktoś z was zesztywniał? Ponieważ jeśli tak, poprosimy Boga, aby posłał nadprzyrodzoną wieść do nas w samolocie a więc każdy, kto zesztywniał, powstał zaraz. Było tam 54 osoby w tej grupie, która leciała z nami. Wtedy było ich około 40 osób. A więc kazaliśmy im powstać wśród tłumu grzeszników siedzących w tej części dla palaczy. Wszyscy pili napoje alkoholowe. Powiedzieliśmy, złączcie stopy razem, złóżcie ręce przed sobą. A Bóg właśnie uczyni cud. Ludzie zaczęli wszędzie uwielbiać Pana. Teraz pamiętajmy, to był odrzutowiec, Jumbo Jet 747. Oto przechodził pewien człowiek wzdłuż... Między siedzami, siedzeniami. I on powiedział, ja powiedziałam, halleluja, a on upadł pod mocą Bożą. To był Jumbo Jet. Czy Wy sobie to wyobrażacie? Ja nie wstydzę się Jezusa, nie wstydzę się Chrztu w Duchu Świętym. Śmieszną rzeczą jest. Czy wyobrażacie sobie, co grzesznik wtedy robi? On robi jedną a, z dwóch rzeczy. Albo otwiera swoje usta i mówi: o! Albo też myśli, lepiej przeczytam książkę. Przeczytam książkę o seksie i innych rzeczach, ponieważ nie wierzę temu, co się teraz stało w przejściu. A więc on się tak może zachować, aż nagle powraca do swojej książki i powraca. To jest najwspanialsza rzecz, jaka może się wydarzyć. Oni naprawdę wytrzeszczają oczy lub zachowują się tak, jakby was w samolocie nie było. Ale wiecie, umiłowani, co ja mówię? Jeśli grzesznik decyduje się robić swoje rzeczy, to ja decyduję się robić moje rzeczy. Amen. On chce tam siedzieć, on chce palić, on chce pić, on opowiada brudne kawały i tak powtarza to ciągle. Wtedy ja też robię swoje rzeczy, a więc zamierzam tak robić w całym samolocie. Dlatego, że oni też tak robią wszędzie. Ktoś z naszego kościoła poprosił nas na drugą stronę, tak więc... Musiałam przejść przez całą sekcję, aby dostać się tam. Ktoś powiedział, że jest naprawdę cały zesztywniały, a ja powiedziałam, to będzie naprawdę wspaniałe powstań. A w tym czasie stuardesa przechodziła i zwróciła się, czy to seans? <grytanie> powiedziałam, nie, to nie jest seans. Powiedziałam, to tylko Jezus Chrystus robi cuda wczoraj, dzisiaj i na wieki. A dzisiaj tak się zdarzyło, że to jest akurat w samolocie. I ona powiedziała, co ty robisz? Odpowiedziałam, po dłuższym siedzeniu sztywnie ci kręgosłup. Powiedziałam, właśnie uzdrawialiśmy wszystkie kręgosłupy. Miłuję Boga, kocham Jezusa, ponieważ On zawsze stawia właściwą osobę na Twej drodze. Ponieważ ona powiedziała mam właśnie problemy z kręgosłupem. Czy myślisz, że Bóg mógłby mnie uzdrowić? Halleluja! Dzięki Jezu! Powiedziałam, tak, tak, tak, tak, wierzę, że mógłby to zrobić. A więc ona powiedziała, czy widziałaś mnie w czasie roznoszenia napoju? Powiedziałam, nie. A więc powiedziałam, postaw stopy razem, jesteśmy w samolocie. Powiedziałam, złącz ręce razem przed sobą. Ona tak uczyniła, a jednej ręka była o pół cala krótsza. Och, ci wszyscy grzesznic grzesznicy zebrani w samolocie, którzy się źle zachowywali, Bóg pozwolił im oglądać. Cuda. Jej ręka urosła około 6 cali, a możecie sobie wyobrazić, jak wyglądała jej twarz, gdy skończyłam? Czy ty to robisz? Ona powiedziała, nie, nie robię tego. Oczywiście, tak jakbym nie znała odpowiedzi na to, ale chciałam ją upewnić, że Bóg sprawia cud w jej życiu. Ale kiedy poszła z powrotem na miejsce, zaczęła piszczeć, bo zdała sobie sprawę z tego, że została uzdrowiona. A o to co powiedziała, chwała Panu. Tak więc wiedziałam, że mam chrześcijankę w swych rękach. Powiedziałam, chwała Bogu, Ty jesteś chrześcijanką. A ona powiedziała, tak. A ja powiedziałam, do jakiego kościoła chodzisz? A ona powiedziała, chrystusowego. To wspaniałe. Czy słyszałaś kiedyś o chcie w Duchu Świętym? A ona powiedziała, tak, w kościele chrystusowym wierzymy w chrzest. Powiedziałam, wierzę, że w chrzest wodny, ale ja powiedziałam, czy Ty wierzysz w chrzest przez ogień? chrzest Duchem Świętym i mówienie językami, odpowiedziała nie. A ja powiedziałam, czy słyszałaś kiedyś, jak ktoś mówił w językach? W publicznym miejscu? Ty chyba żartujesz, nikt tego nie robi. O tak, ja to robię cały czas. Powiedziałam, dobrze, czy słyszałaś, jak ktoś mówi w językach, a ona powiedziała nie. A więc zaraz tam w samolocie powiedziałam i chcę wam powiedzieć, że że moc Boża stąpiła I ta dziewczyna powiedziała mi, naprawdę myślę, że mogłabym to samo uczynić. Powiedziałam, myślę, że tak. Czy chciałabyś otrzymać chrzest z Duchem Świętym? Ona odpowiedziała, tak. Czy mogłabyś spotkać się ze mną w kuchni? Powiedziałam, nie, kochanie, tutaj. A więc powiedziała mi, Jezu, ochrzci ją Duchem Świętym. I z jej ust zaczęły wypływać rzeki żywej wody. Wtedy, gdy Jezus ją ochrzcił na wysokości 37 tysięcy stóp w powietrzu. A oto, co Bóg robi w czasach ostatecznych. W zasadzie rano, w czasie przygotowywania się do wykładu w szkole usługiwania, Bóg dał mi bardzo ciekawą, szybką, małą wizję. I to, co pokazał mi, było nieadekwatne do tego, czym jest Bóg dzisiaj. Było tam, jak wiele z was wie, co to jest błotnista płaszczyzna. Innymi słowami, gdzie jest sucho, pęka wszystko. Jak wiele z was wie, o czym mówię. Dobrze. Bóg dał mi naprawdę szybką wizję terenu, który wyglądał jak błotnista płaszczyzna, z wielkimi szczelinami w niej. I nagle z armii, którą Bóg wzbudza dzisiaj, tam zaczęły płynąć rzeki żywej wody, jak ci ludzie zaczęli mówić w językach. Te rzeki wody żywej płynęły po wszystkich tych dużych szczelinach. W tych suchych szczelinach, a te wypełniały się. I oto nagle zazieleniło się, jak tylko susza została zabrana przez moc Bożą. Boża żywa woda wypływała z ludzi na świat. Dobrze, że raczej żyję w czasach dzisiejszych, a nie kiedyś dawno temu, ale wiecie, tak wiele razy zapominaliśmy, że to jest właśnie kosz obfitości. To przychodzi w niej, a często tak mało zabieramy z tego kosza. Kiedy jesteśmy zbawieni, otrzymujemy zbawienie. A potem wierzymy, że gdzieś po drodze może zostaniemy uwolnieni od niektórych nawyków. A potem odrobinę tylko dalej mamy nadzieję, że jeśli Bóg wciąż jeszcze zbawia i jeśli to jest Jego wolą i jak wiele z was wierzy, że to jest wolą Bożą, aby każdy był zdrów, Amen. I my wierzymy, że może być możliwość, że być może zostaniemy uzdrowieni, a potem myślimy, dobrze, może dobrze by było być uzdrowionym. Miałam też problem przez całe życie taki sam, ale wiecie, śmieszną rzeczą jest, jeśli naprawdę wierzymy i naprawdę jesteśmy nauczani tego, co Słowo Boże mówi że wszystko przychodzi razem, a to należy do każdego dziecka Bożego. Bóg nie chce, abyś był chory. Bóg nie chce, abyś cierpiał. Bóg nie chce, abyś cierpiał. Bóg nie chce, abyś, nie chce, abyś miał się... Bóg chce, abyś miał się dobrze. Czy wierzysz w to? A teraz chcę Ci pokazać i mam nadzieję, że możesz zobaczyć w myśle swoim to, co pragnę zobrazować. Ktoś gdzieś lata temu namalował obraz Jezusa. Jezus był tam przedstawiony jako bardzo chudy człowiek. Czy kiedyś zauważyliście, jak wyniszczony Jezus jest na wielu obrazach, które są wymalowane? On naprawdę źle wygląda, wcale nie wygląda, jakby był w stanie znieść cokolwiek, aby gwoździe przebiły jego nadgarstki i koronę cierniową na jego głowie. On nie wygląda, jakby był w stanie znieść cokolwiek. On zawsze wygląda taki smutny, przygnębiony na krzyżu. Pozwólcie, że powiem wam, jak naprawdę Jezus wyglądał, abyście mogli otrzymać uzdrowienie wasze dzisiaj. Kiedy Jezus był na krzyżu, On nie wyglądał tak jak człowiek, którego oglądamy na wielu obrazach, zdjęciach, jakie pojawiają się na wielu ścianach. Gdybyśmy tylko wiedzieli, jak wyglądał Jezus w tym momencie, to nigdy byśmy nie rozpoznali Go jako człowieka, który chodził po ziemi przez 33 lata. Ponieważ jeśli studiujesz w słowo, które mówi, to poznasz, że w tych 39 ranach na plecach On miał każdą chorobę na świecie. On cierpiał na uszkodzenie mózgu. On krzyczał z bólu spowodowanego rakiem. Rak w całym ciele, ponieważ miał każdą chorobę, jaka kiedykolwiek była znana człowiekowi od początku świata aż do końca. Gdybyście mieli tak rozległego raka, to jak bardzo byście cierpieli? Lepiej wierzcie temu. Dobrze. On miał sklerozis multiplex. Miał każdy rodzaj sklerozis multiplex, jakie występuje na całym świecie. On miał każdy rodzaj reumatyzmu, jaki tylko istnieje. Od pierwszego człowieka aż do ostatniego. On miał każdą cząstkę tego. On miał każdy rodzaj białaczki, niedocukrzenia. On miał uszkodzenie mózgu, które było udziałem każdego dziecka, które szatan zaatakował. To wszystko Jezus miał na sobie fizycznie, kiedy był na krzyżu. On nie tylko miał wszystkie grzechy, a miał każdy z nich od początku ludzkości aż do ostatniego. On miał je wszystkie. Każdy grzech, jaki byś nie pomyślał, jaki kiedykolwiek przydarzył się, wszystko było na nim. Myślę, że nie był nawet podobny do stworzenia ludzkiego. Myślę, że nawet nie było można go rozpoznać. Nie można by było go rozpoznać, ponieważ to wszystko było na nim. Czy możecie sobie wyobrazić, jak naciągniętą miał szyję od wiszenia? Czy wyobrażasz sobie te wszystkie guzy mózgu, które miał? Czy możesz sobie wyobrazić łuszczycę, jaka Go pokrywała? Każda choroba z osobna, jaka istniała na świecie, była na Jego ciele na krzyżu. Gdybyśmy mogli wyobrazić Go sobie, jak On naprawdę wyglądał, to nigdy nie pozwolilibyście diabłu, aby Mu to odebrał a na was włożył. Jezus to zrobił dwa tysiące lat temu. Dwa tysiące lat temu On zabrał twojego raka. W Biblii swojej mam krótki napis, który mówi, dobrze, jeśli On to wziął, to nie ma sensu, abyśmy to oboje nieśli. Halleluja! On wziął te choroby dwa tysiące lat temu. Pamiętam, kiedy Jean Lily, o którym napisaliśmy książkę nie, nie ograniczaj Boga, pojechał do Izraela z nami. On tam szukał cały czas Golgoty, gdzie Jezus był ukrzyżowany. Myślę, że nie udało się jeszcze zidentyfikować takiego miejsca, ale pamiętasz, Jean stał tam i śmiał się i śmiał się. Czy wiecie, dlaczego się śmiał, ponieważ on powiedział dwa tysiące lat temu to się stało, że Jezus wziął sklerozis multiplex na siebie? Dla tych, kto nie wie o Jean Lili, że jego cudow... o jego cudownym uzdrowieniu na nabożeństwie uzdrowieńczym, takim jak to, a zdarzyło się to 8 lat temu, że Bóg w nadnaturalny sposób po raz pierwszy w swoim życiu zobaczył, że SM odeszło tam, skąd przyszło, a to znaczy na ciało Jezusa. A kiedy zaczynamy widzieć wszystkie choroby, Ponownie tam, gdzie powinny się znajdować, pozostawimy je tam, możemy otrzymać wspaniałe uzdrowienie. A teraz możecie powiedzieć, Frances, nigdy o tym nie słyszałam. Dobrze, ale teraz to słyszycie. Chcę wam przeczytać ze słowa, abyście zrozumieli, o czym mówię. Przeczytam z 50 rozdziału Izajasza. Słuchajcie uważnie, on mówi, jak wielu przeraziło się na widok sługi Pana. On stał się obiektem horroru. Czy możecie sobie wyobrazić Pana, Jezusa Chrystusa, jako podmiot horroru? Tak było. Jest powiedziane, wielu przeraziło się. Jego cały wygląd był przerażający, tak zeszpecony. Niepodobny do ludzkiego był wygląd Jego. On był człowiekiem utrapienia. Dlaczego? Ponieważ On dobrowolnie przyjął każdą chorobę, każdą cząsteczkę choroby, jaka kiedykolwiek była na świecie i świat ją znał lub będzie znał. On dobrowolnie przyjął to na krzyż, a wziął to z jednego tylko powodu, abyś Ty i ja mogli chodzić w cudownym zdrowiu, abyś Ty i ja mogli służyć, złożyć na to ciało, na Golgocie choroby, jakie nas trapią. Niektórzy ludzie mówią, czy ty naprawdę myślisz, że to była wola Boża? Posłuchajcie, co mówi Izajasza 53.10. Ale to Panu upodobało się utrapić Go cierpieniem. A dlaczego uczynił Go chorym? Dla ciebie i dla mnie? Abyś Ty i ja dzisiaj, wieczorem, w XX wieku, mogli wyjść Stąd całkowicie uzdrowieni, ponieważ Jezus zapłacił cenę za Twoją chorobę, nie tylko za Twoje grzechy, ale za Twoje choroby, także już dwa tysiące lat temu. A potem wiersz, który wszyscy znamy, Izajasza 53,5, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy. Jesteśmy, co? Jesteśmy uleczeni. A teraz chcę, abyście zrobili coś bardzo specjalnego dzisiaj, ponieważ Bóg jest realnym Bogiem. Jedną z rzeczy, o którą prosił ten człowiek, który leżał u wrót świątyni przy bramie zwanej Piękną, pierwszą rzeczą, którą uczynił po tym, jak Piotr powiedział mu złota i srebra nie mam, ale to, co mam, daję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu powstań i chodź. Pierwszą rzeczą, którą uczynił, on poszedł, chodząc i skacząc i chwaląc Boga. Chwaląc Boga. Odkryliśmy, że jest o wiele więcej ludzi, którzy otrzymali swoje uzdrowienie i kiedy zaczęli chwalić Boga, wtedy i zawsze... Oto dlaczego tak dużo czasu poświęcamy na chwalenie Boga. Ponieważ jak uwielbiamy Boga, to poruszamy mocą Bożą. Odwracamy swój umysł od siebie samych i zaczynamy chwalić Boga, a moc Boża zaczyna pracować w naszym życiu. Jeśli położymy ręce na was dzisiaj jako wypełnienie tego, co jest powiedziane w 16 rozdziale Marka, ci, którzy uwierzą, będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. To nie oznacza, że wybuchniemy w modlitwie jak burza. To mówi po prostu, ci, którzy uwierzą, będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. Tam nie ma mowy o tym, że pójdą do domu chorzy. Jest powiedziane, że wyzdrowieją. A więc jak będziemy kłaść ręce na was, to chcę, abyście coś zrobili. Nie chcę, abyście mówili, o, ale mnie mój palec boli ponieważ w tym samym czasie rozproszylibyście wasze uzdrowienie na kawałki. Proszę, abyście powiedzieli, dzięki ci Panie, dzięki ci Panie, dzięki ci Panie. Chcę wam opowiedzieć o malutkiej staruszce, która pojechała z nami mając 77 lat na Hawaje. Spotkaliśmy ją w Dallas, przyjechała w wózku inwalidzkim, a kiedy zobaczyliśmy ją jadącą w wózku inwalidzkim, powiedziałam jej, dobrze kochanie, myślę, że podobało ci się, ponieważ wkrótce zostawisz to, porzucisz i dlatego, że będziesz chodzić, skakać i chwalić pana na Hawajach. Ona powiedziała, mam nadzieję, powiedziałam, ja jestem pewna, jestem pewna. Za drugim razem, gdy Charles i ja mówiliśmy, ona wyszła do przodu, prosząc o modlitwę. Na tym nabożeństwie wyganialiśmy demony. Ta osoba, z której wyganialiśmy demony, ta pani miała zapalenie stawów. Czy tak, Charles? Ta kobieta odwróciła się do mnie i zaczęła mówić, moje plecy jeszcze... Powiedziałam, podnieś swe ręce i chwal Boga, teraz w imieniu Jezusa. Wydaje mi się, że gdy ja piszczę, to straszę ludzi. Chwała Panu, ponieważ ona była, bała się nie zrobić tego, co jej powiedziałam, więc podniosła swe ręce i zaczęła chwalić Boga. A jak wiele z Was wie, co się jej stało. Moc Boża stąpiła na 77-letnią kobietę, która zaczęła tańczyć po całym kolu. Piszczała, kręciła się, skakała, przewracała się dookoła. Halleluja, halleluja uzdrowiona mocą Bożą. Jak się możesz dowiedzieć, co diabeł próbuje zrobić? Diabeł próbował zawładnąć nią i próbował porwać uzdrowienie od niej. On próbował powiedzieć, widzisz, to ciągle boli, ale ja to przerwałam, przerwałam to. Pomyślałam, jeśli bym miała jeszcze przez następne 10 dni spędzić z nią w wózku, to nie chcę tego. Chwała Bogu, prawda Charles? Nie chcę mieć nikogo, kogo by musiała ciągnąć wszędzie. A więc zdecydowanie powiedziałam, podnieś swe ręce i zacznij chwalić Boga. I to się stało, gdy ona w posłuszeństwie temu, co jej powiedziałam, podniosła swe ręce i zaczęła chwalić Boga. Muszę być szczera, nigdy nie widziałam 77-letniej kobiety skaczącej jak ona. Czy ty widziałeś, kochanie? Ona naprawdę skakała, podskakiwała, wyski yy, podskakiwała biegając wszędzie do Koła. Ale czy widzicie, co się stało? Odwróciliśmy jej umysł od choroby, a zwróciliśmy na Jezusa. I dzisiaj chcę was poprosić, abyście zrobili coś specjalnego. Czy wtedy, gdy wkładamy ręce na was, nie chcecie powiedzieć, ciągle jeszcze mnie boli, czy nie chcecie powiedzieć, boli mnie głowa? Podnieście swe ręce i uwielbiajcie Boga. Pozwólcie, aby Boża moc stąpiła na was, do was, dookoła was. Pozwólcie, aby Bóg uczynił w was to, co On chce. Czy możecie powiedzieć Amen. Zaśpiewajmy teraz, aleluja. najpierw. Dzięki Jezu. Chcę, abyście podeszli tutaj, w tej chwili, w imieniu Jezusa. Ta para przyjechała z daleka. Oni przyjechali z daleka, ze stanu Georgia. Nigdy nie słyszeli o uzdrowieniach w ich kościele. Ale wiecie, chwała Bogu za książki. Ponieważ oni czytali książkę, jak uzdrawiać chorych. I zaczęli wierzyć, że uzdrowienie istnieje. Angie ma to, co lekarze nazywają rakiem złośliwym. Ja tego nie przyjmuję, Angie, w imieniu Jezusa. Nie przyjmuję tego w imieniu Jezusa, ponieważ odkryłam uzdrowienie w Słowie Bożym. Dwa tysiące lat temu Jezus wziął każdą cząstkę raka w Twym ciele i On wziął tego raka na krzyż. Abyś Ty nie musiała go już dźwigać. Ale ja chcę Ci coś powiedzieć, Angie, że diabeł jest kłamcą. I On krąży wszędzie i ryczy, a przychodzi po to, aby kraść, zabijać, wytraciać, wytracać, niszczyć. I to właśnie On robi, nie tylko Tobie, ale Twojej rodzinie, ponieważ wierzę w swoim sercu i duszy, że jest przekleństwo nad Twą rodziną, ponieważ wszyscy jej członkowie mają raka. W tej chwili złamiemy to przekleństwo. W imieniu Jezusa. Czy wierzysz, że Jezus Cię uzdrowi? Czy wierzysz, że nie tylko jest w stanie leczyć, ale uleczyć Ciebie i to uleczyć dziś wieczorem? I od tego dnia na zawsze będziesz chodzić w zdrowiu i sile i będzie Ci się poprawiać z każdym dniem, jak żyć będziesz? A to ze względu na działanie mocy Wszechmogącego Boga. Czy wierzysz temu? Ona mówi... Ja wierzę temu. Ona powiedziała: Ja wierzę temu. Jak wielu z Was wierzy, że oni nie przyjechali na próżno. Mówię Wam, Bóg nie dałby mi dalej uzdrawiać. Ty wiesz, Boże, ja nie lubię takich ciężkich przypadków najpierw. Bóg wie, że ja nie lubię, ale jednak uwolnił mnie. Czekałam na Charlesa, aby przyszedł ze słowem wiedzy, ale niestety i takie nie nadeszło. I Bóg powiedział, włóż swoje ręce na nią najpierw, a wtedy ja uwolnię następne cuda dziś wieczorem. Podnieś swe ręce do góry, podnieś swe ręce do góry, teraz... Ponieważ chcemy związać te moce diabelskie w imieniu Jezusa, a imię Jezusa jest ponad wszystkie imiona. Diable związuje cię w tej chwili przez ducha żyjącego Boga i w imieniu Jezusa przerywam działanie twojej mocy. Ty mizerny, fałszywy duchu dziedzictwa, ty mizerny, fałszywy duchu raka. Przeklinam nasienie, przeklinam korzenie jego w imieniu Jezusa. Ogłaszam zdrowie od czubka głowy aż do końca palców. Halleluja, chwała Bogu. Halleluja, halleluja, halleluja. Dziękuję Ci, drogi Jezu. Oddaję Ci chwałę. Tobie chwała i uwielbienie niech będzie w imieniu Jezusa. Ojcze, niech moc zmartwychwstałego przepłynie i stworzy nową wątrobę. Przeklinam każdą cząstkę uszkodzoną w, mojej, w jej wątrobie. Przeklinam odrobinę zranienia, które uszkodziło okolicę piersi i narządów rodnych w imieniu Jezusa. I Ojcze proszę o uczynienie cudu twórczego, aby uczynić jej ciało zdrowym w imieniu Jezusa. Frances, Podnieście to ręce i chwalcie jakbym... Boga teraz. Bóg dokonał zabiegu. Nie wiem, gdzie był ten rak, ale widziałem ten zabieg. Bóg uzdrawia. Aleluja. Zabiera wszelkie niemoce. Każda tkanka zaatakowana przez raka w imieniu Jezusa. Przestań istnieć i nie powracaj w imieniu Jezusa. Ojcze, chwalimy Cię. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci za stworzenie nowych organów zamiast tych zniszczonych w imieniu Jezusa. Hallelujah, Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Hallelujah, Bóg przemawia do Ciebie, moja córko, pójdziesz z powrotem jako jeden z tych strumieni wody żywej, który będzie przepływać przez suchy grunt. Czy widzicie? Ona właśnie została oszczona duchem. Halleluja! Jest pewien ciekawy mały znak, który zauważyłam u niej. Ona zacznie mówić w językach za chwileczkę. Chwała Ci niech będzie. Oddaję Ci chwałę Ojcze w imieniu Jezusa. Ale On mówi, że wy wrócicie i będziecie jednym z tych strumieni żywej wody, która napełni te suche rozpadliny, szczeliny, które tu są. Hallelujah, hallelujah. Ha Czy ona modli się w językach? Oto twoja żona baptystka. Podnieś swe ręce w tej chwili i módl się w językach. Hallelujah. Hallelujah. Ja chcę, aby każdy. Hallelujah, hallelujah. Oh lamakaria, hey and the makaria, the mota, elamakaria, so killy amakash ja chcę, aby każdy, kto tutaj ma raka lub cukrzycę, aby przyszedł do przodu, ktokolwiek, a jest może także ktoś, kto wybiera się na operację, a Bóg chce dokonać tej operacji zamiast, żebyś szedł do szpitala. A więc skądkolwiek lub kimkolwiek jesteś, przybiegnij tutaj bardzo szybko, szybko, bardzo szybko, ponieważ chcę wam powiedzieć, że naprawdę moc dziękuję. Działa na tym miejscu. Halleluja! Wszędzie, wszędzie działa Moc Boża. Dzięki Ci, Jezu. Jaki jest Twój problem? Mam jakąś narość poza nosem, która zwisa do gardła. Lekarz powiedział, ja bym się dał do szpitala, aby usunąć ją, ponieważ powiedział mi, że to jedyne wyjście. O, jak wielu z Was wierzy, że jest też inne rozwiązanie. Halleluja! Czy wierzycie, że Jezus może uzdrowić to w tej chwili? W imieniu Jezusa przeklinam tę narośl. Rozkazuję, aby skurczyła się i zginęła w imieniu Jezusa. Przemawiam zdrowie od czubka głowy do czubka palców nóg. Chwała i uwielbienie. Dziękuję Ci, drogi Jezu. Halleluja. Co Ci dolega? Masz cukrzycę? Aleluja. Czy masz jeszcze coś tamże ta, także? W imieniu Jezusa niech ta z martwych stała moc przepłynie przez nie. Oddaję Ci chwałę i cześć Ojcze w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, drogi Jezu. Halleluja. Dziękuję Ci za chwałę i cześć w imieniu Jezusa. Przyjmij to w imieniu Jezusa. Jeśli modlisz się w językach, nie możesz otrzymać. Czy zauważyliście, co się stało? W chwili, kiedy nie możesz dawać i brać w tym czasie. Czy zauważyliście, że w tej chwili, gdy wyrwałam go z mówienia językami, on został powalony mocą Bożą i otrzymał uzdrowienie? Dzięki Jezu. Ktoś ma, nie wiem, czy to ból tutaj ucisł, w tej części górnej nogi. Pod, Podnioscie, popatrzcie tutaj, popatrzcie się, to w tym miejscu, to jest ból czy coś takiego, może nie, nie jest ostry, ale w tej części nogi, kto to ma, ten naroźnik? Przyjdź tutaj szybko. W imieniu Jezusa. Chcę, aby każda osoba tutaj podeszła. Pan naprawdę przemówił do mnie. Chcę, aby każda osoba tutaj, która ma jakieś zgrubienie, guz w swoim ciele, aby wyszli do przodu w imieniu Jezusa po uzdrowienie. Każda osoba, która ma jakikolwiek guz, w swoim ciele. Ja chcę, abyście oczekiwali na Boga, aby uczynił coś nadnaturalnego. Czy to nie piękne? Halleluja! Co to wywoływałaś, Guzy! Guzy! Kiedy Ty powiedziałeś, Bóg powiedział mi, że jest wiele ludzi tutaj, którzy mają zgrubienia w swoim ciele, a Bóg zamierza uzdrowić was dzisiaj. Bóg chce was uzdrowić teraz, a teraz chcę wam powiedzieć coś ciekawego. Niektórzy z was nie zobaczą aktywnego działania ustąpienia zgrubień od razu, ale do trzech dni każdy z was dozna uzdrowienia z tych guzów całkowicie w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Jezu. W imieniu Jezusa. Chwała Bogu. Gdzie masz ten wóz? Tutaj. Dobrze. W imieniu Jezusa przemawiam zdrowie. Chwała Bogu. Hallelujah. Gdzie Ty masz narość? Na kolanach. W imieniu Jezusa. Chwała Bogu. Hallelujah. A gdzie Ty masz narość? Pod prawym ramieniem. O, tutaj. W imieniu Jezusa przeklinam je. Rozkazuję, aby wyschły w imieniu Jezusa. On, ona mówi, że miała usunięty guz, ale znów rośnie. Widziałem kilka minut temu ten guz i nawet chciałem Cię wywołać. Czy powoduje ból w głowie? Nie boli? Czy w tym miejscu? Tutaj. Tak, dokładnie jak to widziałem. W imieniu Jezusa. Przekili nam ten guz. Rozkazuję Ci, byś zostawił tę głowę i już więcej nie powracał w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Jezu. Chiropraktycy mówią, że 85% światowej populacji ma problemy z krzyżem, a więc sprawdzimy wszystkie kręgosłuchy szybko i wielokrotnie objawiają się one w postaci krótszych rąk i nóg. Chcę, abyście złączyli wasze stopy razem. Kiedy trzymacie ręce spuszczone, rozluźnijcie je, dobrze. Teraz złączcie je razem przed sobą, dłonie zwrócone do siebie, na ćwierć wcale oddalone. Wypchnijcie ręce do przodu, wypchnijcie jak daleko tylko można. Dobrze, złączcie ręce razem, zegnijcie w łokciach i popatrzcie na swoje na końce palców. Nie rozluźniajcie ich. Wielu z was odkryje, że macie jedno ramię krótsze niż inne. Zróbcie to dla mnie. Jeśli Wasze ręce są dokładnie równe, to proszę usiąść, jeśli nie, to proszę stać, ponieważ mamy zamiar uzdrowić szybko dwóch, trzech z Was. Widzicie tę różnicę? Widzicie tę różnicę w długości? Ci, którzy stoją, więc może ja Was poproszę, siądźcie. Poprosimy Was później. Czy widzicie różnicę w jej rękach? Jeśli tak, to pomachajcie, pomachajcie mi. Problemy z krzyżem? Dobrze, w imieniu Jezusa rozkazuję tym bólom krzyża, aby były uzdrowione w tej chwili każdy nerw, każdy mięsień, każdy dysk, każde ścięgno. idź na miejsce, ręko wyrównaj się w imieniu Jezusa, zaobserwujcie jak ramię rośnie, dziękuję Jezu, widzicie jak się wyrównuje? Dzięki Jezu, możecie to nawet odczuwać, o wygląda na to, że za szybko rośnie. Naprawdę za szybko rośnie. Dziękuję Jezu. Chwała Bogu. Halleluja. Odwróć się w inną stronę. Chwała Bogu. Popatrz na to. Dziękuję Jezu. Jak wielu z was myśli, żeśmy ją pogorszyli, a nie poprawili. Chwała Bogu. Halleluja. Dzięki Ojcze. Tobie oddaję chwałę. Tobie oddaję cześć. Pała Bogu, ona mówi, wy mnie tu niszczycie. Nie, Bóg dokonuje potężnej korekty. Wielu ludzi zaoszczędziło 10-12 tysięcy dolarów na operacji kręgosłupa, tylko dlatego, że stała się taka mała rzecz jak ta. Dzięki Ci, Ojcze. Ona powiedziała, że za trzy tygodnie leczenia u chiroprakty Czek wyniósł 350 dolarów. Przecież te pieniądze można dać Kościołowi. Haleluja, dzięki Jezu. Teraz obserwujcie. To wyjdzie, wyrówna się z powrotem. Tobie oddajemy chwałę i cześć. To ukaże się tu z tyłu. Chcę, abyście to zobaczyli. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za ten cud. Dziękuję za uzdrowienie jej krzyża w imieniu Jezusa. Dziękuję, Jezus. Zaczyna się coś dziać. Dzięki, Jezu. Wyrównuje się. Dzięki, Jezu. Czy to nie wspaniałe? O, już jest znowu. Odwróć się. Ona mówi, że coś się dzieje. Ona mówi, że to jest najdziwniejsze uczucie. Halleluja! Dzięki Jezu! Chwała Bogu! Halleluja! Czy to naprawdę nie jest fantastyczne? To jest jedno z najwspanialszych sposobów demonstracji ducha i mocy. Paweł powiedział, a moja moc, moja mowa i zwiastowanie nie było, były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich moc i duch. Widzicie jak moc Boża doprowadziła do uzdrowienia? Czy słyszeliście, co ona powiedziała? To takie uczucie, jak gdyby ktoś podtrzymywał ręce. Jak myślicie, kto to podtrzymuje jej ręce? Aniołowie podtrzymują jej ręce. Oto ona. Myślę, że wszystko w porządku. Dzięki Jezu. Chwała ci. Tobie oddaję chwałę. Ma bóle w krzyżu. Od długiego już czasu boli go kręgosłup. A co się stało? Miałem wypadek w pracy, a gdy Frances poprosił, aby sprawdzić ręce, to tak była trochę dłuższa. Teraz obserwujcie było. jego reakcję. Stań naprzeciwi, ułóż palce razem. Popatrz, popatrz na Frances. Co ona będzie wyrabiać z tobą? Ho, ona nie lubi papierosów. Jezus też nie. ja. Co to jest? Papierosy? Czy ty jesteś zbawiony? Nie. Czy chciałbyś? Tak. Dziękuję, Wiecie, studenci w Szkole Usługiwania słyszą mnie, jak mówią, że każdy cud jest wart miliony słów. Widzicie, nie musisz głosić kazania. Kiedy widziałeś cuda, czy wierzysz, że Jezus kocha ciebie, czy wierzysz, że Bóg cię kocha, czy wierzysz, że nagrzeszyłeś w swym życiu, czy wierzysz, że Jezus wziął wszystkie twoje grzechy na krzyż, czy myślisz, że On chce przebaczyć ci? On to robi. Czy to nie cudowne? Jak to się stało, żeś tu znalazł się? Przyszedłem ze szwagierką. Gdzie jest twoja szwagierka? Niech cię Pan błogosławi. Czy nie cieszysz się, że ona przyjechała z tobą dzisiaj? Czy wiecie co? Czy myślisz, że może jest tu jeszcze ktoś, kto nie jest zbawiony? Tak. Czy myślisz, że powinniśmy się pomodlić modlitwą grzesznika razem z nimi? Czy jest może tutaj jeszcze ktoś, kto potrzebuje zbawienia? Może wszyscy pomodlimy się, aby ułatwić grzesznikom. Dobrze? Powtarzajcie to za mną Ojcze, Ojcze cieszę się, że przyszedłem. przyszedłem dziś wieczorem. Potrzebuję, Potrzebuję zbawienia, zbawienia, bo jestem bo grzesznikiem. Proszę cię, przebacz moje grzechy. Proszę, przebacz moje grzechy. Proszę, abyś mnie obmył cudownej krwi Jezusa. Proszę, abyś mnie obmył w cudownej krwi Jezusa. A teraz Panie Jezu, otwieram drzwi mojego serca. Zapraszam cię, abyś wszedł. Moje całe życie. Weź moje całe życie I uczyń mnie taką osobą, mnie taką osobą Jaką chcesz, abym był jaką chcesz, abym A teraz, Panie Jezu, a teraz, Panie Jezu dziękuję, Ci dziękuję Ci Za wejście do mego serca, za do mojego i, serca. Za moich I za wysłuchanie moich modlitw. I zgodnie modlić. z obietnicą, zgodnie z Kocham, obietnicą. Cię, Kocham Cię, Panie Jezu Aleluja Gdzie jest Jezus? W moim sercu Zaklaskajcie Jezusowi. Halleluja. Teraz. Czy słyszeliście wszystko, co dzisiaj mówiłam? Pamiętasz, co powiedziałam, że zbawienie jest koszem obfitości? Teraz dostałeś zbawienie. Myślę, że lepiej by było, gdybyśmy pomodlili się o chrzest Duchem Świętym. Widzicie, myślę, że za każdym razem, jak ktoś doznaje zbawienia, to kładzie się ręce na niego. Wyrzuć twoją gumę. Nie martw się, ja też mam dzieci. To dużo trudniej mówić językami, mając gumę w ustach. Chcę, abyś podniósł ręce. Przepcham się między nimi. Chcę, abyś chwalił Boga, ale nie po angielsku. Wydawaj jakieś dźwięki, a Jezus spotka cię jako ten, który chrzci duchem świętym, ponieważ to część całości. Jezu, ochrzcij go Duchem Świętym, napełnij go od stóp aż do czubka głowy i daj Mu ten język niebieski, którym będzie mógł Cię uwielbiać. Słyszycie, jak modli się w językach? Czy nie jest to cudowne? Czy to nie jest cudowne? A teraz następna rzecz. Uwolnienie. Jezu, Jezu? nie chcę żadnych, nałogów w, nie życiu. Chcę żadnych nałogów w mym życiu. Tyś mi powiedział, mi abym palił. To szatan. To A, ja go A ja go nienawidzę, zabierz pragnienie, zabierz pragnienie. Za, za papierosami, nigdy już nigdy, już. nigdy nie będę nie palił w moim życiu. życiu, jak długo, jak będę, długo żył. będę żył w imieniu, imieniu Jezusa. Halleluja! To są już trzy rzeczy spośród czterech. Widzisz, otrzymałeś zbawienie, otrzymałeś chrzest z Duchem Świętym, doznałeś uwolnienia, teraz doznasz uzdrowienia. Czy wierzysz w to? Jak wielu z was wierzy, że to jest kosz obfitości. Dobrze, złącz swoje A teraz, stopy razem. Tak, popatrz. O, to jest rodzynka. Patrz na koniec swoich rąk. Teraz w imieniu Jezusa, kręgosłupie, nakazuję ci, bądź zrób. Nakazujemy każdemu kręgowi i każdemu dyskowi być uzdrowionym, wejść na swoje miejsce w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa. Chwała Bogu, chwała Bogu. Sprawdź swój krzyż. Aleluja. No. Nie mam najniższego bólu. <laughs> Naj... <laughs> najniższego bólu. Chwała Bogu. ukazać komunikat. Komunikat Platformy Obywatelskiej skierowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I w tym momencie nie byłoby tych wszystkich konsekwencji, o których możemy mówić dzisiaj, a więc chociażby tego stanowiska przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. No ale to no być może, no ale to stanowisko jest, jest właściwie odebraniem prawa opozycji do kontaktowania się z innymi partiami. Ja pamiętam wielokrotnie panowie kaczyńscy i inni politycy PiSu się spotykali w poprzedniej kadencji z kim chcieli z politykami, nie pamiętam żadnych komunikatów po tym, żeby pisali jakieś listy do ministra spraw w ogóle to jest coś niebywałego, no przecież spotkanie z partią opozycyjną największej partii chadecji niemieckiej z wielką partią konserwatywną polską no jest tak oczywiste, tak naturalne że te pretensje to jest klasyczny przykład pana Kukcińskiego, pani Fotygi. To no, jaki dylemat ma dzisiaj panie senatorze, Platforma atakowania, Obywatelska? Atakowania, atakowania, atakowania, Atakuje, wykorzystuje politykę zagraniczną do walki z platformą, żałosne to jest dylemat dylemat platforma właściwie. Właśnie taki, no, o to pytam, panie tak, senatorze, czy to jest tak, dylemat wybrać, tego rodzaju tak, jak tak, odeprzeć no, ten, atak mówi, Prawa i tak. Sprawiedliwości, bo tak odbierane prawdę, są działania Prawa i Sprawiedliwości, prawdę. czy też kogo wybrać? I ten dylemat powstał dopiero powstał, pod wpływem tak. opinii, między innymi Prawa nie, i Sprawiedliwości, bo wcześniej nie, no, to zdanie oni... było jasne. Oni jak mogą tak starają się zaszkodzić, lekceważą interesy polskie, żeby zaszkodzić platformie, by gotowi byli zrobić wszystko. To jest podłe, to jest przeciwko Polsce. Natomiast my mamy rzeczywiście problem, no jaką komisję, jaką komisję wybrać. I to, o tym zadecydują eurodeputowani platformy a na szczęście, a nie pan Bielan. Jeżeli w Polsce będzie tylko jedna partia, co, o czym pan Bielan marzy, wtedy on będzie decydował, ale na razie panie Bielan, to my zadecydujemy.